I witamy, witamy w 114 odcinku podcastu Bezimienny. Standardowo ja będę za pierwszym mikrofonem, czyli Christian Kajądere, a ze mną w studiu będzie również. Arfarno Rademyski? Cześć wszystkim. I będzie z nami Wojtek Kocjan. Cześć, cześć. Dobra, więc słuchajcie, no co, 114 odcinek, jedziemy. No i co, no i może w tym odcinku nam się uda zrobić mój temat, który planuję już od paru miesięcy. Więc tak, więc wku, wkurzenie w grach. E, ogólnie e, chciałbym sobie powiedzieć troszeczkę na ten temat e, czemu, czemu irytują nas gry, czemu się denerwujemy na gry, kiedy ma to miejsce Czy jest to wina nasza, czy może z grami jest coś nie tak I ogólnie e, powiemy właśnie pod kątem różnych gier i różnych przykładów e, Dlaczego e, nasza ulubiona rozgrywka nas wkurza i w jakich momentach to będzie dosyć ciekawy temat, ja wiem, że będziemy trochę walczyć, mam bardzo dużo fajnych argumentów, mam nadzieję, że teraz się to uda, ale wszystko na to wskazuje, że tym razem się to uda, chociaż dwa odcinki temu też na to wszystko wskazywało i chuj z tego wyszło, ale mam nadzieję, że teraz wyjdzie. Więc słuchajcie, w 114 odcinku powiemy właśnie sobie o naszym gniewie w grach. No i co? No i... Nagrywamy 114 odcinek, słuchajcie, jest wieczór, czwartek, 19 lipiec, godzina w sumie bardzo wieczorna, już jest po 10 w Polsce, więc, więc pewnie wy już śpicie, a my się męczymy przez najbliższe dwie godziny. Więc słuchajcie, Hyde Park po mistrzostwach świata, Francja wygrała, więc możemy sobie troszeczkę porozmawiać. Zaczniemy od Wojtka. Wojtku, co tam u Ciebie? No, minął e, nie, nieco ponad tydzień od ostatniego naszego odcinka, a ja tak naprawdę bardzo strasznie zapracowany i, i w sumie nic nie słychać, oprócz tego, że, e, że, że mało czasu mam ostatnio. E, w zasadzie, jeżeli chodzi o jakieś giereczkowe tematy, to tylko, to tylko Vermintide od czasu do czasu. E, mam dostęp do bety Fear the Wolves, ale coś to beta nie, nie funguje tak, jak powinna. Także nie, nie udało mi się zalogować w ogóle. Jakiś problem tam jest. Może no, Ale to na pewno może... jest gra, którą chciałbym zobaczyć. Eee, może trzeba mieć troszeczkę lepszy komputer, Wojtku? Nie, mój komputer jest dobry. Natomiast yy, po prostu się nie mogę połączyć z, z serwerami. Aha. Po prostu gra nie łączy z serwerami. Także coś, coś jest nich yy, Ale ta gra miała wejść w, do, we wczesny dostęp w zasadzie już teraz. Yy, w, yy, kiedy? Wczoraj. Tak, wczoraj. Ale, no nie, nie wyszło. Coś tam chłopaki ze studia napisali, że, że, muszą, że jakby, znaczy jest spoko, nie? Że tam wszystko się zapowiada fajnie, ale dostali przez tą betę tyle feedbacku od graczy, że, że muszą teraz jakby się z tym uporać, i chcą wejść we wczesny dostęp dopiero w tym momencie, w którym, w którym to, co, co tam zaproponowali gracze, jakby no, wdrożą w, w rozgrywkę i wtedy dopiero gra wejdzie we wczesny dostęp na Steamie. No a na razie na razie dostęp mają tylko ci, co mają betę. No, o, ile, o ile jest, nie ma takiego problemu, nie? Także nie wiem. nie wiem, czy to ten problem z logowaniem się wynika z tego, że, że właśnie z jakieś przesunięcie, czy, czy jaki grzyb tam inny, nie mam pojęcia. No i teraz, jeżeli chodzi o granie, teraz dosłownie, jak czekałem na Was, bo dzisiaj trochę wcześniej się pojawiłem niż, niż myślałem, że się pojawi, to sobie zainstalowałem taką grę Kingdom Classic i. Jest to gra, która polega na tym, że się jeździ na koniu księżniczką w lewo, prawo i się rozkazuje swoim poddanym, co, co mają wybudować. Jest to głupie, straszliwe, ale strasznie relaksujące, także, także polecam, jeżeli ktoś lubi takie naprawdę głupie czasem. Ja taki, w takiej gry nie gram zazwyczaj, ale coś, coś mnie w tej grze tknęło i, i przyjemnie mi się nawet w tą, w tą grę, nie? Mm no tak, ja akurat no, niestety żadnych, przepraszam, że tak jeszcze przerwę niestety żadnych jakiś takich ciekawszych ani filmów, ani seriali znowu jak mam tam chwilę czasu to sobie odpalam przyjaciół i, i męczę te kolejne sezony na Netflixie, także to no jak widać nic nic ciekawego u mnie mhm. eee, tak ten e, Fear, Fear the Wolves to taki stalker chyba troszkę znaczy to jest, wiesz co, stalker? To jest ze studia Wostock Games które to studio teoretycznie rzeczywiście tam e, jakieś klimaty... Znaczy, no, może tak. Oni chcieli zrobić y, w klimacie Stalkera i niby to się udało, y, tylko, że to jest y, ten taki popularny y, tryb Battle Royale, nie? Aha, więc Więc, no, no, to jest na takiej zasadzie, że klimaciek rzeczywiście jest stalkerowski, ale, ale sama co do zasady gra to jest to jest właśnie mm. taki Battle Royale. No, to spoko. No, no to dobra, więc to tyle u Wojtka. Rafał co tam u Ciebie? No to po kolei. Jeżeli chodzi o giereczki, to skończyłem Crash'a. Skończyłem i nie skończyłem, bo z jednej strony wyciąłem w nim 106%, co jest wartością większą niż się dało zrobić w oryginale, który był na 105%. To, jak to no brzmi? właśnie, ja w ogóle nie, nie wiem o co ci chodzi. E, no tak, że przy tym remasterze, ostatnio przy aktualizacji, przy wyjściu właśnie tego tej wersji na Xboxa i na Switcha, Aha, wyszło prawie. DLC w postaci tego całkiem nowego levelu zaprojektowanego, o którym mówiłem zresztą na ostatnim odcinku no i jego wymasterowanie również jakby zwiększa pulę tych tam zdobytych kryształów, które są nazwijmy to ponad, ponad normę, tak? bo to wszystko powyżej 100% to jest właśnie tam zdobyte w takich sekretnych levelach i tego typu rzeczach więc 106% jest zaliczone, ale wciąż jeszcze dwóch sekretnych kryształów nie ma, więc to gdzieś tam się na 107% pewnie procentach zamknie, jak to jeszcze gdzieś tam sobie pomęczę jeżeli chodzi o sprawy kinowe to strasznie bardzo chciałem wam polecić taki film komediowy, który się nazywa Berek nie wiem czy widzieliście reklamy czy nie wydaje mi się, że dosyć słabo był rozreklamowany, jeżeli chodzi o jakieś tam nie wiem, billboardy i tak dalej znów to jest jeden z tych filmów, w których możesz się nie dowiedzieć o nim jak nie pójdziesz do kina no i tu mamy historię grupki kolesi E, takich tam gdzieś w, w okolicach 30 paru, tam pod 40 dochodzących, e, którzy bawią się w berka od 25 lat, czy tam nawet może jeszcze dłużej. E, I to się przeniosło za nimi razem do dorosłego życia i, i cały maj e, co roku mają taki sezon berkowy, w czym nie przeszkadza im to, że mieszkają w różnych miastach i różne tam inne historie. Nie będę za dużo opowiadał, po prostu sobie odpalcie trailer i, i zobaczcie gdzieś tam jak to się prezentuje, bo w samym trailerze już jest dużo dużo ukrytych rzeczy. Na dobrą sprawę to można śmiało iść na to kina, nie oglądać tego trailera, bo w nim jest już na dzień dobry sporo śmiesznych elementów ukrytych, więc nie wiem czy to nie jest trochę, trochę strata. No ogólnie film jest zabawny, Parę rzeczy może w nim irytować, jak tam powiedzmy jakieś za często y, używane slow motion i, i jakaś tam, nie wiem, trochę zbędna powiedzmy rola trzecioplanowa jakiejś dziennikarki, ale to w ogóle nie przeszkadza jakby w całym odbiorze filmu. Mamy tam y, dosyć znanych y, aktorów z tego, z tego zakresu komediowego, więc y, myślę, że, że nie będziecie się czuli jakby to było jakieś tam kino całkowicie klasy B czy y, coś takiego niskobudżetowego. No i co najciekawsze to jest to, że historia jest oparta na e, autentyku, e, który tym był zresztą opisany kiedyś w jakiejś właśnie gazecie w Stanach, stąd w ogóle ta postać fabularnie nieaktywna tej dziennikarki, która tam im towarzyszy powiedzmy cały czas podczas e, tej fabuły, która się tam dzieje e, i to było fajne, miłe zakończenie filmu bo na koniec powiedzmy wrzucili trochę materiałów związanych właśnie z oryginalną ekipą, która no, również grała w Berka przez, przez te 30 lat i najciekawsze jest w tym oczywiście to, że, że oni grając w Berka wzajemnie sobie no powiedzmy wtrącają się w życie, więc tam są historie, że jeden drugiego łapie pod prysznicem albo, albo na pogrzebie ojca, albo podczas porodu wiecie, że żony i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc to, to ma taki swój wymiar dosyć istotny. No i cholernie poważnie traktują tą sprawę, co, co też jest, nadaje jakby klimat odpowiedni, bo niezależnie, czy tam się dzieje jakaś ważna rozmowa, jakaś uroczystość i tak dalej, to berek jest najważniejszy. Więc e, tutaj można powiedzieć, że niecodziennie nie się spotyka gdzieś tam taką, taką fabułę. No i chyba to, to pokazuje, że życie pisze takie najlepsze historie, bo żeby wymyślić coś nietypowego, to trzeba się było oprzeć na na, na faktach, nie na jakiejś tam historii autentycznej. No, tak więc naberka, naberka idźcie do kina, jak najbardziej. No i co się jeszcze wydarzyło? w Zeszły weekend, a w zasadzie tydzień temu, można powiedzieć, biorąc pod uwagę, kiedy będzie wypuszczony nasz, nasz odcinek, odbyła się... Piąta już rozgrywka party po raz drugi odbyła się w tym samym miejscu, czyli w klubie, w barze, w sumie ciężko stwierdzić, Disco VR, którym tam parę słów powiedziałem rok temu. Więc teraz, żeby się nie powtarzać, powiem, co tam nowego zaistniało. Poza tym, że impreza była fajna, gruba, dużo ludzi spotkaliśmy, pozdrawiam również naszych słuchaczów, słuchaczy czy słuchaczów, słuchaczki, nie wiem, czy słuchaczki były, nieważne. W każdym razie, była arena, jest arena na środku postawiona, arena, czyli taka, taka klatka, powiedzmy trochę jak do MMA, tylko o kształcie, bardziej, bardziej jajka, powiedzmy. I w tej klatce są zamontowane dwa zestawy do wiaru. Znaczy nie z jakimiś szelkami, tylko takie po prostu z, z przepaskami tam na, na stopy, joystickami do, do ręki i oczywiście goglami. I to pracuje z ich, z tego co się dowiedziałem, autorską, napisaną grą dosyć prostą grą, gdzie jest po prostu jedna arena, kilka postaci do wyboru i, i, i chodzi o to, że można się e, po prostu wirtualnie ponapierdalać e, w tej klatce. Dwie osoby na żywo i, i wiesz totalny e, versus tak jakby się siedziało na kanapie, co, co oczywiście spróbowałem, skosztowałem e, zwycięsko i, i, i przyznaję, że dawało to niezłą frajdę. O wiele gorszą z zewnątrz, bo oczywiście z zewnątrz są trybuny, są mm, telewizory, do podglądu tego, jak gra wygląda, jakby z rzutu, nie wiem, kamerzysty, oraz jak wygląda z oczu każdego bohaterów. Yy, graczy w zasadzie, nie bohaterów. No ale o ile to wygląda trochę sztywno, widać, że to jest bardzo budżetowa produkcja, gdzieś tam się chłopaki namęczyli, to jednak yy, samo wejście w to było fajnym doświadczeniem i, i żeby się podpóźć, właśnie, z jakimś, yy, z kimś żywym, tak, a nie z komputerem. No, szczególnie, że ten ktoś gdzieś tam był obok to chyba na razie żadna gra jakiegoś takiego specjalnego multiplayera nie, nie zapewnia, jeżeli chodzi o wiary. O nie wiem jak tam te tytuły, które Krystian testuje no, i, i tak to wygląda. Tam jest oczywiście jeszcze kilka innych y, stanowisk, które w zeszłym roku dopiero były opracowywane, czyli y, te, które zawierają na przykład jakieś y, szelki, nie pozwalające ci się, tak jakby, przewrócić, y, dlatego że stoisz. Y, w takiej niecce, która po prostu jest bardzo śliska i, i tak naprawdę możesz wirtualnie w niej biegać i wtedy już poruszanie jest odwzorowane nie z joysticka, tylko właśnie z ruchu twoich nóg, więc takie stanowiska chyba dwa tam były przygotowane. Było kilka stanowisk przygotowanych pod symulację jazdy na deskorolce, na snowboardzie, czyli takie odpowiednio wychylające się w lewo, w prawo stopnie powiedzmy, na których stojąc i mając te czujniki odpowiednie można sobie tam poszosować na nartach, na desce. No i chyba z nowości to tyle, bo bo tam jakieś te stanowiska, które były przy, przy samochodach podpięte, w sensie jakieś dwie fury, w, a w środku kierownica tam do, do jazdy, to, to było już wcześniej. No więc trochę lokal przebudowany, jak najbardziej myślę, że, że fajne miejsce, żeby sobie pójść, pójść i, i trochę tam zostawić kasy czasu, wydać oczywiście z alkoholem, z pizzą na miejscu, no ale przede wszystkim z czymś ciekawym tak, do, do, do posprawdzania, bo parę tam gier jest, żeby sobie posprawdzać. No i tak mogę powiedzieć, że, że mi to minęło, jeżeli chodzi o konsumpcję najróżniejszych dóbr pięknych pierwszy raz widziałem jak faktycznie dwie osoby siedzą na Switchu, randomowo spotkane i grają sobie wiesz, Versusa jakiegoś na zlinkowanej konsoli, to jest na przykład takie super doświadczenie no i nie wiem co, jeszcze jakieś pytania macie? znaczy takim, takie doświadczenie to się nazywa internet na przykład, jak masz na konsoli i też sobie grasz z ludźmi, nawet z całego świata sobie grasz nie, nie tylko ale ty... chodzi, mi, chodzi mi bardziej o to, że mm, jak Switch był wprowadzany to miał taki bardzo No wiem, wie, e, na dachu grali, tak. E, charakterystyczny filmik i z tym graniem na dachu no i, i to jest coś takiego, wiesz, reklamowanego a wreszcie można było zobaczyć, wiesz na, na imprezie dla graczy gdzie tam przyjechało powiedzmy ze 150 osób, no to to faktycznie można było mm, zainscenizować taką, wiesz, taką historię, nie? No. no, a poza tym to, to powiedziałem już wszystko. No to dobrze. No to w takim razie ja coś teraz powiem. No to co? No to przede wszystkim, przede wszystkim gramy sobie... Ja, ja, ja gram w standardowe rzeczy. Uncharted, tak? Uncharted już w sumie jestem przy końcu. No gra jest genialna, jest zajebista. Jest bardzo trudna. O czym może dzisiaj powiemy w dzisiejszym temacie, bo też ma takie... No. Pewne elementy na najwyższym poziomie, które po prostu e, e, upośledzają mi trochę tą grę, e, ale, ale no naprawdę bawię się dosyć dobrze i, i nie wiedziałem, że, że jest tak długa. No, na tym najwyższym poziomie trochę mi zabiera to czasu, i jednak, jednak muszę się namęczyć. Jest bardzo dobrze napisana e, no i jest przepiękna przede wszystkim. E, no, gameplay jest to stare dobre czartery. E, więc dalej sobie gram w niego, jakieś tam karty przy okazji. E, no i co? No i w końcu jak testowałem Alexa, to kupiłem. Więc obok, właśnie, obo, właśnie w salonie, obok mojej lewej ręki siedzi sobie Alexa. E, jest świetna, ma, mam do niej spektrum możliwości, można robić z nią różne bardzo fajne, e, ciekawe rzeczy. E, mam nawet e, opcję, że e, jak powiem na przykład do niej, że e, puść mi Black Widow Radio, to normalnie mi puszcza tą stację i nie ma z tym żadnego problemu. Więc aż się zdziwiłem, że tak dobrze to działa w TuneInie, mówię do niej, dawaj RMFFM, daj mi RMFFM. Eee, więc to wszystko dobrze działa. Oczywiście funkcjonalności będę się dalej w niej uczył. Jest parę rzeczy, które, eee, które po prostu muszę odkryć, że istnieją i można do niej coś takiego powiedzieć, bo właśnie eee, w tym jest największy problem. Ale, ale na razie daję radę, na pewno na imprezę będzie się sprawdzała, a w, w codziennym życiu może jakoś nie jest mocno wykorzystywana, ale po prostu muszę się przyzwyczaić do tego, że mam inteligentny głośnik, z którym wypadałoby sobie trochę pogadać ale człowiek jest zabiegany i nawet nie ma tego. Chociaż zaczyna mój dzień i sobie wybrałem na przykład, żeby mówił mi informacje z Onetu z rana i pogodę i, i mi normalnie odpala radio. jakąś tam pięciominutowy jakiś ekspres z Onety i mi mówi ciekawe informacje, które miały miejsce bodajże w jakimś radio Onetu czy, czy czymś takim, więc to też jest spoko. Więc na dzień dzisiejszy jestem z niej zadowolony, ale wiedziałem, że będę. E, czy coś jeszcze chcę powiedzieć e, nic chyba takiego ciekawego nie oglądałem, poza serialami, które oglądam e, jakieś dwa filmy odpaliłem odpaliłem jakieś samochody, karsy, trójka ale, ale to było słabe strasznie i coś tam jeszcze, aha, gorzkie gody a, to Polańskiego e, ale to, to, to nie będę mówił o tym ogólnie film jest w, w porządku e, coś jeszcze? nie, ale e, od, odpaliłem sobie inny film, filmik i Rafale to też jest do ciebie informacja czy widziałeś e, 15 minutowy filmik z Uncharted'a z aktorem Nathanem Filionem jeszcze nie, mam to zapisane masz, masz słuchajcie, no to no, Wojtek nie wie kto to jest Nathan Drake w ogóle ale jeżeli, jeżeli trzymacie pady e, grając i to jest wasze naturalne środowisko to pewnie ogarniacie co to jest Uncharted i kto to jest Nathan Drake i słuchajcie, powstał taki fanowski filmik 15-minutowy właśnie z aktorem z Firefly'a i powiem wam, że jest, jest, jest przechuję wręcz. Jest świetny, jest utrzymany właśnie w stylu Natana, ma swoje żarty i nawet jak na fanowski taki Mały filmik, 15 minutowy, to wygląda to na, naprawdę całkiem nieźle. Nawet pojawia się tam jeszcze jeden aktor, którego kojarzę gdzieś tam. Eee, no i jego oczywiście te, też kojarzę. Eee, więc e, powiem Wam, że bardzo fajnie to wygląda, i ja naprawdę chciałbym taki Janczer w, w dwugodzinnym filmie e, z tym aktorem. No oczywiście, tam troszeczkę fabułę bym yy, doprecyzował, polepszył ją, oczywiście, tam sceny walki i tak dalej. No, wiadomo, przy większym, przy dłuższym filmie mamy większy budżet. Ale wygląda to naprawdę obiecująco. Filmik jest e, dość Może dobrze, że na YouTubie macie nawet polskie napisy do wyboru, więc, więc e, obejrzyjcie sobie, bo, bo, bo jest świetny. Jest świetny. Nawet nie wiedziałem, że będę się tak jarał, a 15 minut pyk. I koniec. E, kończy się mniej więcej tym, że coś tam jeszcze będą gdzieś szukać czegoś, więc albo może będą, będzie to jakiś ciąg takich filmików, albo być może ktoś się tym zainteresuje i zrobi i pełny film. Ja myślę, że to jest bardzo dobra e, informacja dla Netflixa I wydaje mi się, że Netflix powinien właśnie w tego typu filmy uderzać, bo ma budżet i robi te swoje gówniane filmy, bo wszystkie w sobie filmy Netflixa są raczej słabe a w coś takiego mógłby uderzyć, e, już, już jakąś tam bazę ma i to mogłoby się też fajnie sprzedać. E, niekoniecznie robić tego serial, aczkolwiek serial dałoby rady zrobić, bo on mógłby sobie tam jeździć po świecie, po różnych krajach, odkrywać różne rzeczy, e, więc widzę też w tym serial, ale, ale naprawdę film mógłby z tego powstać i myślę, że te budżety tych, tych słabych filmów, które są, spokojnie by wystarczyły, żeby, żeby ten Drake i ten Uncharted był całkiem niezły. No, Więc ogólnie rzecz biorąc polecam. Polecam wam ten film, żebyście sobie go, go ogarnęli. I w sumie u mnie to chyba tyle. No i oczywiście najważniejsza informacja. Cristiano Ronaldo w Eventusie, w moim ulubionym klubie, więc ja się po prostu cieszę i, i bardzo dobrze. No i słuchajcie, to tyle, więc chyba możemy przejść do jakiejś tam wiadomości ze świata. Czy poza mną macie coś? Rafale Wojtku, czy ja mam z czymś jechać? Hmm, nie. Nic nie mam. Rafale? Nic szczególnego, jeśli chodzi o newsy. Bardzo się cieszę. No dobra, no to, to jedziemy z tym, co ja mam. Oczywiście jak zwykle się przygotowałem. Więc tak, przede wszystkim. Bardzo fajna informacja, że wyobraźcie sobie, że następuje kryzys w sprzedaży kart graficznych. I to nawet jest opcja, że 60% mniej się sprzedaje kart graficznych niż jeszcze tam powiedzmy pół czy rok, rok temu. Oczywiście ma to cały związek z, z krypto, z, z bitcoinem i z różnymi kryptowalutami. No idą w dół, poszły w dół coraz mniej ludzi kupuje komparki, coraz mniej osób się troszeczkę chyba zaczyna tym interesować, więc grafiki idą w dół, więc jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, żeby, że ostrzymam się, bo te grafiki są pojemane, są tak drogie, że, że, że, że szkoda mi pieniędzy, to myślę, że to jest właśnie teraz dobry moment, żeby żeby kupić sobie e, jakąś grafę, albo, albo nawet, nie wiem, jeżeli myśleliście o komputerze, to żeby kupić sobie komputer, bo... Tak, no ja chyba raczej, znaczy... Znaczy, z tego co wiem, to trochę jest inaczej, bo, bo problem polega na tym, że teraz tylko nie pamiętam, czy to Nvidia, czy Radeon, ale e, strasznie Radeon. strasznie wtopili, bo, bo kupili tych procesorów do tych kart graficznych po prostu i mają górkę tego i problem polega na tym, że, że oni mają taki zapas tych procesorów do tych starszych modeli, że bo wtopili, bo rzeczywiście myśleli, że ten boom na krypto koparki potrwa dłużej. I no i problem polega na tym, że oni nie chcą tworzyć nowych, nowych, jakby tutaj technologii no tej, generacji, tak, tak, żeby tak, po, tak, po prostu to jest, wykorzystać to, co oni robią. I problem polega na tym, że dopóki się to tam nie sprzeda, to oni nie będą chcieli tutaj zainwestować za bardzo, nie? I to jest problem. I to jest problem, dlatego że w ten sposób jest stagnacja. No i karty, ceny kart rzeczywiście mogą iść w dół, w sumie nawet by to było logiczne, ale, ale to też powoduje, że ta stagnacja, też powoduje, że te karty się nie rozwijają, więc te ceny znowu aż tak bardzo nie spadną w dół. Dopiero wejście na rynek nowych modeli de facto spowodowałoby, że te starsze modele gdzieś tam co nowo by się obniżyły i no i to wtedy byłoby dla nas graczy lepsze niż takie wiesz powolne, mozolne wykupywanie tego starego 600, nie? Mhm. E, tak. Znaczy szejsy, no to są dobre grafiki, tylko że one po prostu się stoją w miejscu, nie? E, cokolwiek znaczy, że stają w miejscu. Ja mam e, co konsolę... Co A, i co... technologicznie. Aha. No i ja mam e, pod telewizorem konsolę, która ma już chyba 4-5 lat i... i... I powiem Ci, że Uncharted naprawdę daje radę. E... No to, to fajnie, że daje radę, ale dobrze wiesz, i chyba nie muszę Ci tego mówić, że, że nowa, ta nowa. że. nowa, nowa generacja konsol powstała właśnie po to, że te stare troszkę już nie wyrabiały z pewnymi rzeczami, Nie, No więc. Nie, ma... Ta nowa, nowa, ale ta nowa, nowa w sensie, że czwórka, czy ta czwórka ulepszona i Xbox One ulepszona? Te, te, te ulepszone dają radę, ale one powstają właśnie dlatego, że te stare nie dawały rady, nie? Nie, one, one, Wojtku, one nie powstają dlatego, bo stare nie dają radę, bo stare oczywiście, że dają radę, one powstają po to, żebyś, żebyś po prostu kupił tą konsolę, nawet jak masz starszą. Mm, kupujesz... Mm, no, je... Nawet nie mam siłę się z tą wykucać, ale... No, no, poczekaj, no poczekaj, nie... poczekaj, kupujesz sobie iPhone'a 7, a później 8, ale nie, masz jeszcze 7S, a później masz 8S i po co ten S? Jak tam jest mała różnica, tak samo jest z konsolami, Wojtku. Ktoś wpadł Ale... na genialny pomysł i tak robi. Ale to. to no, dobrze, jest. no to pewnie dlatego ludzie, którzy grali w Wiedźmina się wkurzali, że, że gra nie działa, że gra na konsolach miała problemy z, ze stabilnym utrzymaniem FPS-ów na przykład. Plejak nie miał takich problemów, co Ty gadasz? No, no własne oczy to widziałem. Na Plejaku? Tak. No ja przez 200 godzin kurwa nie widziałem ani razu. Jedynie nie, nie. loadingi były długie. No loadingi, a, a te? Kotstanki się nie, nie, nie, nie cięły? Nie, nic mi się nie jebało. Na Xboxie może się jebało, więc dlatego Xbox, wiesz... No dobra, no, no, no w porządku. Przyjmuję, że akurat... Nie, no ale bez przesady. Był... Bez przesady. Z... Dobra, to powiedz mi jeszcze... Ale e... po to jest to, Po to to jest. W... Ile jest no. gier, które działały w 60 fps, na przykład tak stabilnie? Ej, to ja już Ci powiem. Wszystkie gry na VR muszę mieć 60 klatek. A VR działa na, i na starym, i na nowym Tak, pijaku, tak, tak. Sam? Tylko, że, że, na tym, że na tym nowym działa lepiej. Może nie tyle, że działa lepiej, co lepiej wygląda. Ale to musi działać idealnie, bo jeżeli by były spadki z 60, masz chyba 60 na oko. I masz 120 w sumie. Więc jeżeli to by działało nawet minimalne dropy, to miałbyś ee, mogu, mogu, mógłbyś się bardzo źle poczuć w tych okularach. Więc wszystkie gry na VR'a muszą mieć 60 klatek. Na jedno oko, czyli mają 120, ale 60 klatek masz na pewno w Call of Duty wszystkich w multiplayerze, bo tam Call of Duty zapewniło to, że to będzie. Nie, no gier jest bardzo mało. Powiedzmy sobie nie szczerze, ale, że gier jest ale bardzo słuchaj, mało. no ja, ja nie mówię, bo, bo te gry no, muszą tak być zrobione, nie? Ale to że, to, że PlayStation jak powstało już w zasadzie technologicznie, nie wyprzedzało niczego do przodu, to chyba nie jest żadna tańca, no to po prostu tak jest. Ja to, nie mówię, takie to jest. Ale to z koszami zawsze jest, Wojtku. Ja nie mówię, że to jest. Nie, nie zawsze. To jest pierwsza z tych wielkich Kiedyś gadań, tak było, i... teraz jest inaczej, bo wiesz, nie sposób tego gonić. Co nie zmienia faktu, że gry wciąż że gry, które idą y, pisane tylko pod konsolę, no to, to potrafią Muszę wyglądać mówić. zdecydowanie lepiej. No i... Znaczy zdecydowanie lepiej? Od czego? No, takie un Uncharted? Tak, tak, tak. No to pokaż mi grę, znaczy, która znaczy, wygląda bo... tak jak Uncharted. On, on no, nie e... Poczeka, poczekaj, poczekaj. No, e... Rafale, on nie wie, o co ci chodzi, więc mu wytłumacz to. Jeżeli masz... Wojtku, jeżeli masz E, ekskluzywną grę na jedną konsolę, powiedzmy God of nowego, który bardzo ładnie wygląda, albo Horizona, który bardzo ładnie wygląda, albo Gran Turismo, który wygląda... Horizona przed... nie wyciągnął, ale Horizona masz na myśli nie Forze, tylko Playaka Tak, okay. tak, tak. Więc jeżeli masz tylko Wojtku i wyłącznie jedną grę na daną jedną konsolę, to taki twórca wyciska z tej konsoli wszystko, ma tylko jedną Jeden sprzęt do optymalizacji i robi z tego po prostu majstersztyk graficzny. Nie ma innych innych sprzętów, po prostu skupia się tylko i wyłącznie na jednym wyciska 100%. I wierz mi Wojtku, że te gry wyglądają przezajbiście. Ja wiem, że wyglądają dobrze, no. bo, bo... Nie, nie, nie, wyglądają no, przezajbiście, żeśmy się zrozumieli. Wyglądałem przezajbiście. No ok, możesz mówić. Widzę, że ktoś tu nie gra na PCC. Nie, nie, oczywiście, Vermintide 2 zajebiście wygląda, bo gra i ja byłem w szoku, że na pewno tak nie będzie wyglądało na mojej konsoli. Chociaż dalej na dwójkę czekam, tak, bo ma wyjść. Ale dwuletnie Uncharted wygląda lepiej. Tak, ale rozdzielczość Ale nie może, no fajna to, miał może, le lepiej, no nie, nie ma porównania, nie, bo na PCC tego nie ma. Ale rozumiem, o co wam chodzi. No na pewno, nie, tak jest, że, że jednak co ekskluzyw, to ekskluzyw, nie. Tak, tak, tak. Aczkolwiek, aczkolwiek wydaje mi się, że i tak to nie będzie wyglądało tak dobrze, jak na przykład, nie wiem, jakieś nowe, te na, najnowsze metro, co ma wyjść, tak? Jeżeli to na fullu 4K na, na komputerze, to nie wydaje mi się, żeby na jakiejkolwiek konsoli tak to wyglądało, jak, jak na no, Ale mówimy, że Play, jak wiesz, kosztuje dzisiaj 800, a dobry PC 5 koła, no więc... No tak, tak, tak, tak, no tak. I to, to podejrzewam, e, tak, że wszystkim jak ze wszystkim, więc, więc to jeżeli chodzi o karty dobra, słuchajcie to przejdźmy do kolejnej mojej wiadomości kolejną moją wiadomością jest to, że nie, pamiętacie kiedyś mówiłem wam o czymś takim ee, o kontynuacji Dim Hospital <śmiech> oczywiście ja, ja nie mogę się tego doczekać szczególnie, że kontynuacja ma wyglądać tak samo, w sensie gameplay ma być taki sam, więc super po prostu to będzie inaczej wyglądało a gameplay wygląda tak samo. Dobrze, niedobrze. Ja się z tego w sumie cieszę. To się nazywa Two Point Hospital, z tego co pamiętam. I słuchajcie, to, to jest dosyć ciekawa sprawa, bo gra miała wyjść po, pod koniec roku. A twórcy dodali właśnie taką informację, że wyjdzie pod koniec sierpnia. W ogóle rzadko się zdarza taka sytuacja, że po prostu twórcy przesuwają grę na wcześniejszy termin. Ale ee... oni robią grę z mechaniką zamigi no więc nie mają za wielkiego tam wyczynu. No tak, no to, ale to, to wiesz, jeżeli, jeżeli zapowiadasz jakąkolwiek grę, tak, no to, no to a, albo wyjdzie, albo się przesunie, tak? Ale, ale nigdy w tą drugą stronę... Nie, no stronę, masz rację, tak. no sama sytuacja przyspieszania jest yy, dziwna. No wyobrażasz sobie, a, dosyć... dobra jednak cyberpunka skończyłem pod koniec roku z The Last of Us. Wiesz, ale ty, ale ty mówisz o jakichś takich bardzo grubych tytułach i to zwykle w ich przypadku mamy te przesunięcia, bo, bo, bo się na to napalamy, tak? A no to ja wiem. sama historia, wiesz, wielu premier, które w ogóle były zapowiedziane i, i, i pojawiły się, wiesz, po trzech miesiącach od zapowiedzi oficjalnej, to już jest też nie mała grupa, nie? Tak, więc. Słuchajcie, więc ta gra wyjdzie pod koniec sierpnia, na razie tylko na ta, więc ja zacieram ręce, no i oczywiście będę musiał sprawdzić, aczkolwiek liczę po cichu, że może Wojtek ją sobie kupi na Steamie. Mm. No, e, to zostawiam Wojtka z takim pytaniem. E, I słuchajcie, kolejna dosyć ciekawa informacja. E, komandosi, nie wiem, czy słyszeliście, ale... E, Są że wysłyszeliście. O, oh, oh, oh, jaki cwaniak. No niech będzie. Słuchajcie, seria Komandos ma się doczekać kontynuacji. E, ma wyjść nowa część Komandosów. E, nie wiadomo jak to będzie wyglądać, co to będzie, ale będzie to kontynuacja starej marki. E, I poza tym mają zremasterować stare części Komandosów. E, tam jedynka, dwójka w porządku. Trójka chyba jeszcze miała w miarę też Była ciekawa, a czwórka już była w 3D z tego co pamiętam. No to był dosyć ciekawy pomysł, ale, ale to jednak już, już nie było to. Tak czy siak, no, to wszystko bym zacierał ręce. Aczkolwiek, jedynka była dosyć trudna i jestem ciekaw, jakby to, jaki by był odbiór tego w tak casualowym społeczeństwie graczy, jaki mamy teraz, którzy bawią się w <grym> Fortnite czy FIFA. Taki sam jak Krasza. Taki... Czyli ci co grali kiedyś będą no. zachwyceni, a no, no 90% rację. będzie crush, cisnęło. Masz rację. No tak, e, nie pomyślałem o tym, aczkolwiek... E, e, e, no tak, tak, tak, tak, aczkolwiek Komandos ma jednak troszeczkę e, wyższy pułap wyjścia wydaje mi się, bo Crash to jednak Crash'a, możesz kupić swojemu dziecku, sześcioletniemu i niech się... Znaczy macie. tak, no nie musisz masterować, no to, to jest prawda, że... No, no, no, a jednak Komandos to... Ale... To ja pamiętam, jak ja byłem mały i grałem w tych komentarzach, te konotosy, to ja pierwsze misje nie mogłem przejść. I w ogóle to usuwałem i ten. A później po paru latach jak już trochę się ogarnąłem i byłem na poziomie na przykład Wojtka teraz. To, Bo ty to nie spokojnie. wiedziałeś, że to, wtedy to wiesz, wiesz, że, że, że jest coś takiego jak Peggy. No to nie była gra od trzech lat. No. No, ale to nawet nie chodzi o to, tylko sam gameplay był trudny. Ja pamiętam, że ja doszedłem do jakichś którejś misji i po prostu koniec. Zacząłem się. Ja już, ja już nie wiedziałem, jak to przejść. A nie było kiedyś. YouTube'ów i jakichś takich rzeczy, żeby sobie sprawdzić, jak to przejść, albo coś. Miałem jakiś tam opis w Secret Service, ale to też nie miałem jakichś tam misji, czy jakieś tam dokładnie, czy coś. I po prostu przechodziło się tego komandosa, i wiem, że w pewnym momencie no, musiałem podziękować. Tam zostało mi chyba 4 czy 5 misji do końca. I... I nie było innej możliwości tego przejścia, ale, ale tytuł bardzo sobie cenię i uwielbiałem go. Więc e, fajnie, nie go sobie zremasterują, oczywiście niech zremasterują na konsolę, no bo, no bo on, czy to, to, na PC to na pewno też, bo, bo będzie łatwiej, ale, ale właśnie chciałbym go sobie pograć na konsoli i, i być może jest szansa, że nawet bym go e, pobrał. Może, może nie tyle bym w to grał, ale na pewno to pobiorę, e, a może kiedyś odpalę. E, tak czy siak coś takiego jest i z tego się cieszymy słuchajcie, jeszcze mam parę ciekawych rzeczy, nie wiem czy wiecie, ale nieśmiertelne GTA zapowiedziało kolejny dodatek, darmowy dodatek w którym będziemy mogli zarządzać nocnymi klubami będzie można sobie kupić swój klub i będzie można sobie go, że tak powiem umeblować normalnie jak w Simsach no dla mnie ta gra jest fenomenem, myślałem, że jak Red Dead Redemption 2 już zaraz wychodzi września, październik, coś takiego to, no to już ta GTA już tak troszeczkę mnie, no to już tam aktualizacje, coś tam, stabilność systemu i, i wystarczy, no ale jednak za 2-3 miesiące Premiere Red Dead Redemption 2 oni dalej wypuszczają dodatki do nieśmiertelnego GTA. Głównie online w sumie. Więc ja jestem dalej pod wrażeniem i w sumie bardzo się cieszę, że, że będzie możliwość pogrania dalej w jakieś takie tego typu rzeczy. Dla mnie super sprawa. Nawet jak w to nie gram, to po prostu kibicuję temu tytułowi. Niech wyciąga maksymalną ilość hajsu, jaka się da. Mam nadzieję, że Fortnite, Fortnite się jednak podda. No i właśnie Fortnite pobił milion, miliard już zysku. Więc no gra jest pojebana. I zauważyłem, że naprawdę dużo moich znajomych gra w ten tytuł na konsoli. No dobrze, niedobrze. No, i, Ale jednak są to casualowe osoby, więc więc to są... Ja dzisiaj w radiu słuchałem mhm. właśnie na temat Fortnite'a przy okazji tego ich przebicia rekordu, tego newsa, to się tam gdzieś pojawiło Aha. w prasie, na serwisach i, i w takim radiu powiedzmy, że dosyć młodzieżowym, studenckim właśnie się nawiązała dyskusja o, o tym Fortnite'cie. I zeszło na zakończony mundial, że, że tam właśnie jacyś piłkarze też w to grają i to tak dosyć mocno, że nawet to streamują gdzieś, no więc na pewno to pomaga wiesz, odpowiednio interesować, brać całą, szczególnie, że to jest jakiś tam zasadniczo darmowy tytuł, nie? E, tak, szczególnie ja, ja w ogóle słyszałem takie informacje, że reprezentacja Niemiec podobno gra w Fortnite'a i tam mówią, że dlatego im chujowo poszło na mistrzostwach albo coś. E, prawda jest taka, że faktycznie jest to mocno każualowy tytuł i znam osoby z mojej listy e, i widzę kto gra i znam te osoby I ja wiem, że, że po prostu to, to są osoby, które na przykład grają tylko w FIFA no i sobie odpalą w jakąś tam free-to-playkę, którą to jest Fortnite i zresztą takie osoby więc krzyżyk na drogę ja nie mówię, że gra jest zła, ale, ale nie wiem, no dla mnie ona nie jest wybitna i szkoda mi czasu w nią grać wiem, że tam mogą być fajne emocje z tym, z tym związane, ale, ale ja jednak wolę oglądać film w Unchartedzie albo bardziej no lepsze tytuły z fabułą E, dobra, więc słuchajcie, to chciałem jeszcze powiedzieć. Jeszcze mam takie dwa newsy, bodajże dwa albo trzy, chyba dwa. E, dobra, e, zacznę od tego, że jeżeli e, zarobił już na siebie Fortnite miliard, powiedzmy, dolarów zielonych, to Jurassic, e, Jurassic World Evolution, czyli strategia, e, która wyszła niedawno, w parku, w parku jurajskim e, sprzedała się w milionie egzemplarzy co mnie osobiście bardzo cieszy ponieważ lubię tego dewelopera, stworzył mi planet coaster, stworzył mi teraz Jurassic e, World mam nadzieję, że stworzy mi kolejną dobrą fajną strategię, w której też będę się dobrze bawił więc e, kibicuję im i bardzo się cieszę, że się tak dobrze sprzedali, w ogóle wydawca jest zajrany i w ogóle e, mam nadzieję, że, że będą dalej fajnie cisnąć strategię i szczególnie, że, że właśnie oni lubią ekonomię, ja też lubię ekonomię, więc więc super jeszcze no jeszcze mam coś na zakończenie na zakończenie mam, ja wspominałem ostatnio o, o pulsacie i to, że ta Liga Mistrzów tam do nich idzie i tak dalej i, i, i, że, i że będzie na wyłączność i, no i, i będzie z tym dosyć ciężko no i właśnie mam najnowsze informacje kolega pracuje w kablówce ma informacje z pierwszej ręki więc słuchajcie, powiem wam co, co Polsat teraz zrobił Polsat wykupił sobie ligę Mistrzów będzie miał tylko na wyłączność pewnie już widzieliście reklamy gdzieś tam no i, no i teraz jest taka opcja, że jeżeli jesteście użytkownikami cyfrowego Polsata, chcielibyście tą Ligę mistrzów oglądać, to na ogół musicie do, przedłużyć swoje pakiety o jakieś tam 10 czy 20 zł, żeby mieć te kanały, one będą się nazywały Polsat Sport Premium 1 i 2. Więc musicie swoje oferty przedłużyć. Więc wyobraźcie sobie takiego Kowalskiego, który po prostu w czerwcu miał sobie taką cyfrę i mówi nie no kurwa chcę League Mistrzew oglądać. I wiecie sobie taki Polsat na dwa lata i po dwóch miesiącach dowiaduje się, że on, on, on nie będzie miał w tym Polsacie i tak Ligi Mistrzów, bo musi jeszcze kanały te kupić. A żeby kupić te kanały, to musi wziąć ofertę z tymi kanałami, a tej oferty jeszcze nie było. Więc, więc wychodzi na to, że musi dodatkowo jeszcze raz kupować, brać nową ofertę na rok i dwa, żeby mieć te kanały, więc bierze umowę na 3-4 lata. Tak, to jest prawda i tak jest w pulsacie. E, chujnia. E, poza tym z ciekawszych rzeczy będzie można to, to oglądać w ipli, w ipli, ale do tego dojdę na sam koniec słuchajcie, oferta Polsatu poszła też do kablówek oczywiście, tak, bo no tam wektry, nie wektry, jakieś UPC czy coś wszystkie te kablówki powinny mieć taką możliwość, no i oczywiście mają możliwość, i wyobraźcie sobie, że Polsat chce Polsat chce 10 euro 10, poczekajcie żebym, żebym tego nie spierdolił Chcę, dobrze, to może inaczej będzie. Chcę około 25-30 zł od abonenta kablówki, który posiada Polsat Sport. A Polsat Sport jest praktycznie we wszystkich pakietach, bo to tam w najtańszych opcjach jest, więc praktycznie 99% abonentów, który, który ma po prostu dana kablówka, ma Polsat Sport i od tego każdego abonenta Polsat co miesiąc chce 20-30 zł. Przy czym ich nie interesuje, czy ten abonent będzie chciał ten premium sport, czy nie. Po prostu każdy, kto ma Polsat Sport, od każdego mają płacić 20 czy 30 zł. No i mój kolega, jak mi to powiedział, to był w szoku, bo tam wyliczył mi, że jego firma w kablówce, którą mam tam u siebie w Pruszkowie, musiałaby płacić około 13 tysięcy euro miesięcznie do Polsatu, za te kanały, więc nie ma takiej opcji I, i, on, i on w ogóle mi powiedział, że nie wydaje mu się, że żeby jakakolwiek kablówka się na, na coś takiego zgodziła, bo tam, tam Pruszków to tam to tam no, małe miasto, ale gdzieś tam jakaś w Warszawie, UPC właśnie, czy Vectra, no to, to na pewno, nie? I słuchajcie, i, i co Polsat zrobi w tym momencie? Polsat, Polsat doskonale wie, co robi i doskonale wie, że ligę Mistrzów obejrzycie teraz tylko i wyłącznie na cyfrowym Polsacie, oraz na Ipli. No i wszystko na to wskazuje, że po prostu Polska chce sobie zrobić z Ligi Mistrzów, e, w piłce nożnej oczywiście, żeby ktoś nie pomyślał, że nie wiem, w siatkówce, e, chce sobie zrobić z Ligi Mistrzów po prostu pay-per-view i, i będą to sprawdzać. I będziecie w sumie wy, e, fani, kibice, takimi królikami doświadczalnymi i zobaczą, czy w KSW udało się wejść z pay-per-view. No to zobaczymy, czy w piłce nożnej, Wyjdzie im coś takiego, więc jeżeli nie macie cyfrowego Polsatu, to za tydzień 40 zł. Tam jeszcze jest Liga Europy, więc wtorek, środa, czwartek macie mecze za 40 zł, albo za cały sezonik 360 zł i 9 miesięcy meczy. Fajne, fajnie, niefajnie. Wydaje mi się, że nie, bo to powinno być w standardzie wykupili. No to ma, macie, a nie jakiś super kanał. No, ale, ale, ale no. Polsat zrobił to grubo. Ja wiem, że Polsat przepłacił podobno za licencję na tę Ligę Mistrzów i, i, i ostro przebił NC+. No i teraz zobaczymy, czy, czy im się to zwróci. No, żadna kablówka tego nie wzięła i nie weźmie prawdopodobnie. No i zostaje tylko i wyłącznie internet dla osób, które nie mają cyfry plus. Ale będzie sieka. A to jest jednak dobra licencja. Oczywiście jeden mecz otwarty musi być tam powiedzmy, czy we wtorek, czy w środę. Jeden mecz możecie oglądać. W otwartej telewizji. Ale tak to będzie to wszystko zakodowane i naprawdę trudne do zdobycia. No jestem ciekaw, jak to się rozwinie. No to tyle z Cebulandii. I możemy przejść teraz do sprzedaży. Jeżeli nie macie żadnych wiadomości, możemy przejść do, do sprzedaży. Nie macie żadnych wiadomości. Dobrze, więc przechodzimy do naszej standardowej, standardowego klu, jakim jest sprzedaż. Więc sprzedaż z zeszłego tygodnia wygląda następująco. Pierwsze miejsce ma Crash Bandicoot Saint Trilogy, drugi to jest Lego i nie ma mocni, trzecie to jest Octopath Traveler. to jest na Switcha coś, coś dziwnego, czwarty to jest Captain Toad, Treasure Tracker, to też jest na Switcha, też coś dziwnego, piąte jest Gado War, szósta jest ostatnia FIFA, siódmy jest Jurassic World Evolution, ósma jest Mario Tennis Aces, dziewiąty jest Far Cry 5 i ostatnie dziesiąte to Mario Kart 8 uh, Delu Deluxe Deluxe. Uh, no, więc w sprzedaży dalej Crash ciśnie i ciągnie, niech ciągnie, bo, je, bo jest dobry w tym. Uh, I w sumie wszy wszystkie, wszystkie standardy są zapewnione. Uh, no, uh, więc słuchajcie, chyba, chyba myślę, że możemy przejść... Uh, do, do naszego e, tematu głównego hmm, więc słuchajcie no tam jakoś tam e, nie chcę na razie za bardzo mówić bo mówię już od 15 minut czy 20 więc ja bardziej się tak e, e, o czym będę chciał mówić to, to powiem troszeczkę później ale, ale żeby was troszeczkę rozruszać to spytam się Wojtka e, Wojtku czy miałeś jakąś grę która cię wkurwiła i dlaczego? No takich gier jest pewnie sporo i taka, która mi się nasuwa, to jest gra, którą nawet rozważałem, czy by dzisiaj jednak ponownie sobie nie zainstalować. Chodzi mi o Deus Examen Kind Divided. To była gra, która w zasadzie no, nie, powinna, nie powinna być taką dla mnie przynajmniej osobistą klapą. Yy, dlatego, że no przecież ten Deus Ex yy, Human Revolution był świetny, był znakomity, natomiast no, no, to, Divided... to, to, to był ten ostatni, nie? Tak, tak, ten tak, Mankind ostatni, Divided no. jest ten ostatni i no. yy, możliwe, że ostatni, <laughs> dlatego że... Nie, no, półkę. marka jest dosyć mocna i, i, i fajna. No, no też, też mi się tak wydaje, chociaż są marki, które były mocne, a są martwe, nie? Yy, Na przykład Splinter Cell. Na przykład. Na przykład, chociaż jest cynk, że... Coś, coś się dzieje, tak. Coś tam, ma, coś tam ma ruszyć w temacie. Natomiast jeżeli nie? chodzi o samego do no to, to po prostu była gra, w której ja, ja nie mogłem grać... Znaczy, ja nie mogłem patrzeć na to, co robi AI. Dla mnie to była gra tak głupia, pod, takim, pod wieloma względami, jeżeli chodzi o zachowanie sztucznej inteligencji, że to... że ja po prostu... Ja się denerwowałem, jak to grałem, no po prostu nie mogłem. Ilość absurdów takich, wiesz, na przykład nawet nagrałem filmik na gdzieś tam na, na, na Facebooka wrzuciłem w mom, kiedy wchodzę na przykład do pokoju, nie i nie wiem, zabi siedzi sobie facet przed telewizorem. No i ja zabijam jego towarzysza, nie, tam, który tam też był w tym pokoju, albo tam żona, albo nie wiem, co to było. I on na przykład wstaje, rozgląda się, opieprza mnie i siadło z powrotem. Na ten, na ten fotel, nie? Yy, no. Nie wiem, to rozpieprzam mu ten fotel. Znaczy ten telewizor. No i on nie reaguje na to. No mnóstwo, mnóstwo takich, takich drobnych rzeczy. Gdzieś tam w banku była taka misja jedna. To w tym banku po prostu no żenada, co tam się działo, nie? Ci, ci policjanci, strażnicy. Yy, ta czara goryczy mnie przebrała w momencie, w którym ja wszedłem do tego banku i, i sobie stwierdziłem, że a... Przetestujemy te jaj. Wyrżnąłem tam wszystkich w tym banku bez żadnego wyjątku. Po prostu rozpieprzyłem wszystko. Wszystkie możliwe alarmy się tam powłączały. A kiedy wychodziłem pani w recepcji uprzejmie, podziękowała mi za wizytę i za zaprosiła. No Także... Ale to to... No. No tak, no tak, no ale to, to skrypty w Wojtku. To, to takie rzeczy. Nie, nie, nie, zaraz moment. Albo no to co, jedne gra robią to dobrze, drugie niedobrze i te, które robią to niedobrze, to zwalamy na skrypty. No nie, po prostu po prostu gra pod tym względem leżała. Ona była pod tym względem naprawdę tragiczna. I, mhm. i, i to było coś, co spowodowało, że ja nie miałem żadnej przyjemności grania w tą grę. Naprawdę to były to się może wydawać głupie, ale no, no mnie to rozłożyło, mnie to rozłożyło na opatki i to znaczy, spowodowało, że ja z... że nie, z jakąś taką niechęcią podchodziłem do tej gry i Trzy razy zaczynałem Deucexa Menkandy Divided i, i, i trzy razy poległem, nie? Yy, Szczególnie zawsze że. Zawsze w emisji w banku. To zawsze ten moment, w którym nie, niemożliwe. Yy, yy, to, to, może, to może sobie ten. Yy, save zapisz i teraz, jak będziesz odpalał, to od razu od banku. To, to może nie przejdziesz. No, ja tak, te save wszystkie, ale wiesz, że ja po prostu po jakimś czasie zawsze jakoś tak stwierdziłem, że a. Zaczniemy Tom sobie, nie od nowa. Czy to ja tutaj jestem w stanie o dziwo się zgodzić z Wojtkiem, bo Deusa skończyłem przecież tak. Recenzowaliśmy go sobie tutaj jeszcze Od swego ostatniego? czasu. No, z Tomkiem mieliśmy przecież nawet promkę. A, pan, znaczy, pamiętam, że Tomek mówił, ale nie pamiętam, że ty. Mówiłeś. No bo ja później go przeszedłem, więc ja tam już tylko, wiesz, no, jakiś okay. komentarz no. dorzuciłem, nie? W no każdym dobra, dobra. razie hmm, faktem było to, że jeżeli się grało w tego Odeusa i powiedzmy, że no fajnie było się tam poskradać, powykorzystywać te swoje umiejętności. No ale załóżmy, wypadasz i, i nie do końca wiesz, chce ci się wczytywać sejwa jeszcze raz, bo, bo, bo cię wykryli, yy, no to mówisz, dobra chuj, to, to postrzelamy się trochę. No i się chwilę strzelasz, stwierdzasz, że tam się za grubo robi. Chowasz się do kanalizacji, znaczy nie do kanalizacji, tylko do, do, do, do wiesz, wyciągu i sprawa załatwiona. <głos> Nic nie ma. To jest po prostu wiesz, mistrz chowania się w, w kanalizacji. Oni tam postoją, popatrzą, wiesz, pójdą. No to nie jest gra, której powiedzmy, no oczekuje się tego samego, co, co nie wiem, w GTA, tak, że, wiesz, policja cię straci z widzenia na, na, na parę minut, więc, więc jest ok, bo tutaj był mocny ten klimat skralkowy i troszeczkę więcej się tam powinno tego wszystkiego dziać. No, potem dochodziło już na koniec do właśnie takich sytuacji, yy, bo było coraz więcej takich infiltracji powiedzmy, takich takich pomieszczeń, jak w tym banku I, i naprawdę, no szedłem sobie, szedłem, dopóki szło fajnie, to szło fajnie, a w momencie jak wypadało to automatycznie szukałem pierwszej kratki na nawiewu, tam się chowałem, stamtąd strzelałem do ludzi, wiesz, i, i potem szedłem dalej, to było po prostu najprostsze rozwiązanie, wiesz, no żeby po prostu korzystać, jakoś czerpać inaczej, to ja siebie musiałem zmuszać, a nie, że gra zmuszała, no może, nie wiem, na wyższym poziomie trudności byłoby inaczej, ale jakoś... Ja, to... Nie tam, tylko to na najwyższym poziomie trudności w takiej gry i nie, było tak samo. Po prostu jaj y -y w tej grze nie istniało. Nie? Także moment, wchodzę do pokoju z jakimś gangiem, nie? No i jakoś tak się złożyło, że przez przypadek jednemu gościowi odstrzylią głowę, nie? I ci goście, którzy tam to widzieli, wpadli w taki szał, a mogli zaczęli biegać dookoła mnie do pokoju, mierzyć do mnie z broni i że ci, kudę zabijemy, nie? Zabijemy cię, nie? No, no, no dobra, no to, to, to, to nie zabijcie, nie? Mogłem robić wszystko, mogłem, mogłem w nich tam nawet ten, nie? Tam uderzać, że tak, żeby ich nie zabić Wszystko mogłem zrobić. Nie mogłem zrobić tylko jednej rzeczy, jak tego gościa, którego zastrzeliłem, po prostu tam, tam są takie jakby takie kolce, nie? Z, z tego, z ręki, który, którymi mi napierdalasz. Jak... No to on miał był przybity do ściany, jak tylko go ruszyłem, to oni dopiero zaczęli do mnie strzelać. A tak, poza tym, mogłem robić, co chciałem. Mogłem ich pozabijać, wszystko nie zaatakowali. Ale wystarczyło tylko tego gościa tknąć, po prostu przesunąć go o centymetr, koniec. I się po prostu wkurzali, nie? No także normalne to, co tam nie było. Yy. Yy, dobra, więc yy, słuchajcie, Diusexa zostawmy. Gra ogólnie wiem, że z tego co się orientuję była troszeczkę zapakowana, z problemem z tą grafiką były. I, i no niedorobiona by... była w ogóle, tak? Ona sprawiała wrażenie, że się kończyła dużo za wcześnie i... Tak, ona w ogóle w plusie. Miała, miała dużo 8. problemów swoich. No ale podejrzewam, że ty zadając to pytanie, to, to bardziej mm, liczyłeś na, na jakieś takie rzeczy, które są zwyczajnie frustrujące, że padem rzucamy o ścianę, czyli jakieś, y, czyli, czyli jakieś mechaniki, jakieś kurde takie to. rzeczy, które są mm, nie do przeskoczenia. Y, I powiem ci jeszcze, że. Znaczy, nie, być... Rafale, no, jeżeli Wojtek faktycznie przez pewną. Przez sztuczną inteligencję, więc, więc, więc to jest zawartość w grze. E, stwierdził, że no nie, no, no kurwa, no, no ten komputer jest tak beznadziejny i tak w ogóle źle reaguje na wszystko, co ja robię, no, że, że się w to kurwa nie da grać i wyłączam to. No to jest... No, no to, to jest... Rzecz. No, taka parka to, jest na... to jest do zrozumienia, no Wojtku. Tylko taka jeszcze jedna rzecz. Tam była taka parka na... Jak się potem tym pociągiem gdzieś tam pojechało chyba do Pragi, czy gdzieś tam było, wychodzisz sobie na taki plac i tam taka parka sobie robiła selfiaka, nie? No i tam mierzy tego selfiaka mierzy, a ja po prostu z tyłu stanąłem, wyciągnąłem shotguna, no i też się załapałem jako mistrz tego planu i w ogóle oni tam jakby się nie przejęli, nie? Także w ogóle mogłeś chodzić po ulicy z gnatem, no nie było problemu, nie? Tam znaczy, to... ale to... Ja pamiętam, że w Deusie... Y... Ta mapa cała była trochę taka za mała, tam się pociągiem podróżowało po jakichś dzielnicach, ale to wszystko było takie y, klaustrofobiczne dosyć. I Nie wiem, czy to wynikało z tego, że ja się jakoś tam niespecjalnie przykładałem do tematu, czy, czy z tego, że nieodpowiednio to było y, zaplanowane powiedzmy. Y, może niedokładnie słuchałem jakichś komunikatów. W każdym razie y, przez jakieś pół gry, za każdym razem, kiedy wbiegałem na stację metra, żeby się przenieść do, yy, do, do, do innej dzielnicy, no to liczyłem się od razu, wiesz, przeładowywałem Gnata wcześniej, bo wiedziałem, że będą mnie ścigać, nie? Bo nie mogę wchodzić do tej stacji metra. I zaraz się zaczynało napierdalanie i tak dalej. Dopiero w połowie stacji się zorientowałem, że ja muszę przejść przez wykrywacz yy, ludzi i pójść do swojej kolejki, bo tam jest selekcja, nie? I, i wtedy mnie nie ganiali, więc to, to w sumie już taka anegdota. Nie, nie powiem, że to jest błąd, no ale yy, nie wyłapałem tego, wiesz, od razu na początku. Może się za słabo wczułem. E, do, dobra, więc zostawmy to. E, słuchajcie, ja powiem może e, w ogóle, zacznę. Z, zacznę czym, czymś, co mi przyszło do, do głowy, a takie, takie najlepsze rzeczy sobie zostawię na koniec. E, może zacznę od FIFA. E, słuchajcie, FIFA jest bardzo fajną grą, albo może była, bo ostatnio nie jest, ale, ale kiedyś tam powiedzmy, że była. Jeszcze parę lat temu, e, dosyć e, dobrym symulatorem e, piłki nożnej. O, o no, to, jest, to jest dosyć mocno powiedziane. E, fajnie się gra w piłkę nożną, e, grałem w FIFA. E, FIFA. Słuchajcie, w, z e, przeciwnikiem e, e, żywym przez internet obok siebie jest super. Ale właśnie problem zaczyna się, kiedy gramy z komputerem. E, pomijam fakt, że mamy oczywiście chyba pięć rodzajów trudności i komputer oczywiście zachowuje się zupełnie inaczej na tych, na, na, na tych poziomach, no to to jest w porządku. Ale jeżeli weźmiemy sobie jakiś tam troszeczkę wyższy ten poziom i sobie zaczynamy grać, i na przykład widzimy sobie taką tik takę że powiedz, powiedzmy, gramy Barceloną z niecieczą, tak? z polskiej ligi i, i, i widzimy po prostu ty, tylko takie zagranie. Powiedzmy, że wygrywamy jakimś student 2-0 na jakimś wyższym poziomie, powiedzmy, że nawet na najwyższym poziomie i widzimy tylko takie roz, rozegranie e, piłki, że od bramkarza idzie do środka, główka do, na, do napastnika, który odwrócony e, plecami do bramki po prostu się szybko odwraca i strzela za połowy w okienko. E, żaden polski gracz, że, nie wiem, czy byłby w stanie to ogarnąć, szczególnie z niecieczy, a on mi przypierdala takie bramki, że kosmos. I właśnie tu, je, tu właśnie mam problem z tą FIFą, i w ogóle to będę miał też z grami, o którym wam, o któr, o których wam później powiem, ale, ale właśnie to jest ten problem. Ja rozumiem, że ja gram na najwyższym poziomie trudności, tak? Więc powinno być trudno, tak? Ale ja oczekuję od gry jakiś widełek. Bo w tym momencie, jak ja, jak ja sobie wybieram taki poziom trudności i ja widzę, jak to wygląda, to ja, to ja już nie mam kompletnie ochoty w to grać. Ja, ja, mam, ja mam na to wyjebane. Jak ja mam się tak meczyć, nie męczę się, żeby nie cieczy strzelić tą jedną bramkę, a tu pyk, pyk, kontra, pyk, pyk, gol. I to w ogóle z jakiegoś to takiego pedała... Powinno, to powinno że... być inaczej, bo wy powinniście na przykład grać w opaskach albo że widzisz tylko pół ekranu, nie? To, to wtedy miałoby to sens, poziom trudności. Nie, ale... ale bo oni, wy... oni powinni z założenia potykać się o własne nogi, no. Z założenia powinni, szczególnie jak grają z Barceloną, tak? Eee, i, I słuchajcie, w Pro Evolution jest to na, na świetnie rozwiązane. Po prostu się gra trudniej, tak? Tam nie ma jakichś dojebanych rzeczy. Eee, po prostu się gra trudniej, jest ciężej bramkę strzelić, jakiś tam większa agresja jest przeciwników i tak dalej, ale wszystko jest tak w miarę naturalnie. Ale nie jakieś takie dośrodkowania z dupy strzały z dupy, jakieś przewrotki jakimiś takimi piłkarzami, pedałami po overallu 65, gdzie w średnia Barcelony to jest 85, tak? Więc to strasznie mi się nie podoba. Szczególnie, że FIFA ma jeszcze taką też chujową przypadłość, z którą po prostu nikt nie wygra i po prostu strasznie mnie męczy w, to, w tej mechanice. To jest, To się nazywa momentum. To jest sytuacja, w której wyobraźcie sobie, że wygrywacie i komputer dostosowuje całą sytuację na boisku do pewnego rodzaju e, próbuje wprowadzić równowagę i w pewien sposób e, pomaga osobie, która przegrywa. I to nie jest tylko z komputerem, tylko jest to też w, inter, w internetach. Bardzo często jest tak, że wygrywasz 3-0, a później jest 3-3. I zastanawiasz się, jak kurwa jest 3-3-3, jak ja strzyję 3 bramki, koleżka nie istnieje i on mi przypierdala 3-3. No i właśnie jest, jest widać, że zawodnicy zupełnie inaczej zachowują się, jeżeli wygrywają jakimś tam większym wynikiem. Nie wiem, jakie to ma znaczenie powiedzmy w prawdziwym życiu, ale no nie wydaje mi się, że każda drużyna, która wygrywa 3-0 jest tak rozluźniona powiedzmy, że traci bramki. Na pewno tak nie jest. I w FIFA to jest słabe, to się nazywa momentum, i to cały czas występuje. Jest, ja tego doświadczyłem, wszyscy moi z nami tego doświadczyli, ja się kurwa w to grać, nie chcę. I Proszę, nie, FIFA nie jest FIFA nie jest robiona przez jej przypadkiem? No tak, oczywiście, i jej. No to to jest klasyka need for Speed'a przecież. Od 10 czy 15 lat jest tak, że jeżeli wiesz, pójdziesz sobie robić herbatę i wyścig się rozpocznie bez ciebie i powiedzmy, wiesz, dwuminutowy handicap będziesz dasz wrogom, to wystartujesz i, i takich dogonisz, bo oni po prostu wiesz, że zapominają wtedy trójkę włączyć, nie? natomiast jak już ich wyprzedzisz to będą ci siedzieli na ogonie kurwa, choćby tam się nie wiem co działo no, oczywiście są sytuacje w których yy, tego nie ma bo załóżmy masz taką przewagę nie wiem mocy silnika czy, czy tam czegoś nie, ale yy, licząc jakby w skali wyrównanej to to był częsty problem zwłaszcza wcześniej no. ale to wiesz yy, no to Rafale no to ten kij ma akurat dwa końce i z jednej, z jednej strony fajnie jest, jak w Need for Speedzie e, po prostu, wiesz, no się 20 razy na drzewie, ale i tak ich do, doganiasz i możesz wygrać, ale z drugiej strony jedziesz zajebiście, jeździsz no, przechuj, ale i tak masz go za plecami. Więc e, to ten poziom trudności to tak jeszcze e, wkurwiało mnie to, ale z drugiej strony czasami, czasami mnie to też ułatwiało. E, mówię, myślę, że na to znalazłbyś osoby, którym to by nie przeszkadzało. Myślę, że znalazłbyś zwolenników takiego systemu. A na przykład za zastanawialiście się nad jedną, jedną sytuacją, którą też chciałem poruszyć, zanim Wojtka jeszcze będę atakował. Czy gry RPG powinny mieć poziom trudności skalowany, czy nie? Czy jak gramy w Fallouta i mamy 20 poziom, to i tak powinno być zajebiście trudno? i na przykład wchodzimy w teren, w którym po prostu możemy wejść nawet na dwudziestym poziomie, piątym, pierwszym, a i tak będziemy rozpierdalać przeciwników, ale będzie trudno, bo tu już jest jakiś, jakiś obszar gdzieś dalej w grze, w którym po prostu i tak będzie trudno, czy po prostu nie ma opcji, żeby tam wejść, trzeba farmić dookoła i dopiero wtedy możemy tam wejść. Mi się jak wydaje, że, że to, się to powinno być rozrzucone, wiesz, losowo po mapie, mm, tak jak się bardziej może odniosę do, do Wiedźmina, że niejako całą mapę wiesz masz od razu odblokowaną, możesz sobie wiesz, polecieć od góry na wrogów, ale będziesz od razu widział, że z tym będziesz miał ciężko lub nie podołasz, bo to jest powiedzmy tam na, na, na... ma taki wiesz, tam w Wiedźminie akurat były czaszki czerwone przy, przy pozycji wroga, bo czasami dawało radę ich odpowiednią jakąś tam strategią rozpieprzyć mimo wszystko, jeżeli się uparłeś, nie, bo hmm. załóżmy tam, pamiętam, że na Skaligę tam jeden jakiś potwór yy, pilnował można powiedzieć, taki yy, kręgu z kamieni, coś w tym stylu, nie? Więc on nie wychodził poza niego, ale nie odnawiała mu się energię, więc jeżeli tam wszedłeś parę razy, go sieknąłeś i, i wyszedłeś, to on już miał tam minus 10% energii, ty mogłeś się y, na spokojnie, niegoniony, wiesz, y, unieść i, i tak wiesz, pół godziny ci to zajmowało, ale go y, ubodłeś i... W jaki sposób ta gra, powiedzmy, kierowała Twoje kroki tam, gdzie yy, powinieneś albo mógłbyś iść, nie? Jeżeli chodzi o, o swój poziom rozwoju postaci, no, ale zasadniczo wszędzie to było takie samo i, i to było spoko. Nie? i mi to najbardziej odpowiadał taki system. Yy, no zresztą w Falaucie też, też jest tak, że jeżeli wiesz, nie tam, gdzie trzeba się udasz, to dostaniesz w no. no dobra, ale, ale, ale na przykład. Jak jesteś. W, znaczy, jak masz iść do jakiegoś terenu, który jest stosunkowo trudny, ale na przykład będziesz farmił wcześniej, albo zdobędziesz zajebistą broni, idziesz tam i po prostu e, wszystkich na strzała bierzesz, to też można się zastanowić, czy to jest dobre czy nie. Z jednej strony jest to, jest to dobre, bo jednak poświęciłeś czas, e, żeby szukać, żeby się wzmocnić i żeby No, tak, znaleźć. Być, tam, moim no ale No, ale w, wiem, że jest parę gier, w których po prostu. Zawsze będzie minimalnie ciężej, niezależnie od tego, jak długo farmisz. Czy znaczy, moim zdaniem dobrym rozwiązaniem jest yy, blokowanie pewnych kwestii poprzez umiejętności? bo można wiesz, yy, pewne rzeczy rozwijać jakąś tam bronią, mocą i tak dalej, a, ale załóżmy tam pewne umiejętności bądź przedmioty zdobywasz dopiero w określonym wiesz, momencie gry i, i one dopiero pozwalają Ci jakiś tam obszar yy, odblokować, zinfiltrować, to to jest jakieś takie yy, w miarę sensowne rozwiązanie. No tak. Yy, Wojtku, ty, ty grałeś te swoje Dark Soulsy. Nie wkurwiałeś Cię, w to, jak musiałeś. Nie wiem, odnowaliś na bossa po raz 20, albo 30, albo 40. Nie, ale ja bym chciał jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałem. Aha, powiedziałeś no sorry, no. Bo, bo to jest bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o, o właśnie tutaj te skalowania. Bo wiecie co, ja, ja na przykład lubię takie gry, które rzeczywiście łoją mnie w momencie, w którym idę nie tam, gdzie powinienem w którym gra w pewnym sensie każe mnie za to, że, że no nie na przykład nie, nie byłem ostrożny, tak? No bo jeżeli, przykład taki hipotetyczny, idę i widzę za winklem, że tam jest jakiś potężny troll albo jakiś, jakiś już tak trzymając się tej konwencji RPGa, jakiś smog i widzę, że, że po prostu ten, ja sobie do niego podejdę i po prostu go zabiję, bo mogę to jest słabo, nie? Mało, która gra tak ma, ale są takie gry, które tak mają. Ten Skyrim. Skyrim to jest dla mnie przykład gry, która ma w sobie tyle złego, co i dobrego. Grało mi się super Skyrim. uwielbiam eksplorację. Uwielbiałem to przechodzenie przez te wszystkie tam yy, góry, doliny, rzeki i jaskinie. To było super, ale, ale kiedy ty jesteś takim, po prostu zwykłym burdasem i i gdzieś tam przed chwilą cię prawie, że zabili za w sumie nie do końca wiadomo za co i idziesz sobie i tam, wiesz, wilk cię może zabić, jak się, jak się nie postarasz, a za chwilę walczysz ze smokiem, nie? Tak dosłownie za chwilę, bo to jest jedna z pierwszych misji i ty tego smoka tam zabijasz. Co prawda nie sam, co prawda są tam inni, ale ci inni zadają mu zerowy damage, nie? Czyli Kurwa, to generalnie... ja też jest, na samym początku gry jestem w takim razie. Jak jeszcze smoka nie miałem wiesz co, smog jest dość dość szybko bo to jest, to jest moment, w którym to nawet ci nie zaspoiluje, jak ci coś powiem bo to przechodzisz po prostu A to, do tego pierwszego to nie idziesz po tego, no, do tego smoka gdzieś tam niekoniecznie po drodze? Nie, to jest, to znaczy smoki w tej grze pojawiają się też randomowo, nie? One po prostu się pojawiają, tak, mogą się pojawić i tam gdzieś nagle, nie? zatokować, ale, ale misja ze smokiem to jest pierwsza, jedna z pierwszych takich fabularnych misji, znaczy może nie pierwsza albo druga, ale tam naprawdę po godzinie gry już walczysz z tym smokiem, nie? Jak się, jak się postarasz, więc, więc to było dla mnie słabe. Ale nie, no ja to, to tam strony... z pierwszej wioski dopiero jakieś te w ogóle, muszę tam przysiąść do tego Skarima. E... Ale z, tylko skończę, no, z drugiej końca, strony w Skyrimie to jest właśnie fajne, to znaczy, ma to swoje zalety, bo to nie jest tak, że wchodzisz sobie, w, wiesz, to jest otwarty świat i w zasadzie ty, czy, pójdziesz do te, czy trafisz do tej jaskini teraz, czy za 50 godzin, to ona nadal będzie dla ciebie jakimś tam wyzwaniem, bo bo będzie wyzwaniem, nie? Bo te tak, zwykłe tak, draugi, tak, które tam są, no to nie są na drugim levelu, a ty już masz trzynasty, tylko one są skalowane, więc to ma jakiś tam sens. No to jest fajne, natomiast czasami by się tak przydało, żeby rzeczywiście, no pewne rzeczy były takie lepiej, tak, rozwiązane. Fajnie jest to rozwiązane. Uwaga, uwaga! Wiedźminie. A, <laughs> Wiedźmin. Dawno o nie mówiliśmy, no. Tak, tak. To znaczy tam oczywiście, może inaczej powiem. W samej podstawce też jest w pewnym momencie tak, że już idziesz jak przecinek, tak? I nie ma tam już wyzwań w pewnym momencie. To prawda, ale ja grałem sobie na tym modzie n Edition, o którym pewnie już tam kiedyś wspominałem. I on rzeczywiście robi to dobrze. Jasne, gdzieś tam pewne rzeczy po prostu się skalują inaczej. Na przykład są takie potwory, które nie, nie stanowią już jakieś tam zagrożenia. Jeżeli jest jeden albo dwa utopce, no to tam nie ma problemu. Ale do samego końca z modem Enhanced Edition głupia paczka utopców, taka trochę większa, typu 5-6, musiałem uważać. Głupie jakieś tam... Algule to do końca gry były moje największe... To było moje największe przekleństwo, bo Algule były, były po prostu tak... One się nie skalowały. Po prostu niektóre potwory się nie skalowały w tym modzie. I, i spotkać Algula... trzeba no znaczy się skalowały po prostu inaczej. Jakoś inaczej. Nie, nie znam tego mechanizmu. Ale to nie było tak, że sobie po, na, na, na 25 poziomie do Algula mogłem podejść i go tak zarąbać. Nie, on po prostu mi skop, skop, skop, skopał tyłek, nie? Jak już dwa, to już masakra. Trzeba było bardzo uważać. I to było fajnie zrobione, ale wiem, że to jest bardzo trudno zrobić w otwartych światach, bo fabuła musi cię odpowiednio poprowadzić. Misje muszą ci mówić gdzie powinieneś iść, a ty tak. możesz sobie pójść gdzie indziej i tam wiesz yy, powinieneś spotkać srogi w pierdol i tam nie wracać. No. Natomiast ja dokładnie. chcę powiedzieć, że odnośnie Wiedźmina też dobrze, że wszedłeś na ten temat, bo tam inna rzecz mnie irytowała. Oczywiście mówimy o wersji klasycznej konsolowej bez żadnych modów. Mi się podobało to, że można się tam e, rozwinąć do, do, do roli takiego przecinaka, i potem sobie nawet jeszcze e, turbodoładowany po dwóch dodatkach na pięćdziesiątym na levelu gdzieś tam biegać. I jak się spotykało wtedy tych, wiesz, w gaciach tylko Ja tylko mówię, e, drugiego dodatku nie przyszedłem. Jestem Akurat bardzo Ci zazdroszczę tego. To jest yy, drugi dodatek w sensie krew i wino. To jest to jest jedna z takich rzeczy, i, i to już mówiłem o tym, które po prostu yy, spotykasz, zaliczasz i wtedy czujesz tą pustkę w środku. Dopiero. i że. że no jest że... skłonne to uwierzyć po tym, co tam na początku widziałem. <laughs> No tak tak może być. To, to ja między innymi też yy, pod tym kątem, wiesz, mocno się długo wstrzymywałem swego czasu tam z metalgirem czwórką, aż aż nie wyszły jakieś historie. Z... <grywka> Kurwa, już już przeszedłem do betala. Rafale. E, ale poczekaj, ale... A może się... mi będziesz zazdrościł, bo ja w ogóle w Wiedźmina nie grałem. Ale to co? on nie się... No, tobie, tobie, bardzo, tobie, tobie bardzo zazdroszczę, bo teraz Świetnie. na przykład w da grasz. Ale wróćmy do tego Wiedźmina. Mi się bardzo podobało chodzenie jak przecinak, bo uważam, że wiesz, jeżeli on się tam naprawdę wiesz, rozwinął do taki, takiego kota i ja się wymęczyłem już 150-200 godzin, to to ja mam ochotę wiesz, wciskając trzy razy kwadrat y, wpaść w wirek i, i po prostu wiesz, przeciąć wszystkich trzech nie? na pół od razu jakichś tam wrogów, ale yy, są postacie z którymi tak się nie zadzieje, bo w Nowigradzie mamy tam fabularnie się coś takiego dzieje, że yy, strażnicy tego tego zakonu ognia, czy, czy coś w tym stylu tacy się tam yy, stawiają, czy tam przy jakichś szubinicach, czy tam kogoś spalą, w każdym razie są tacy strażnicy wykokrzeni, którzy tam pilnują porządku i zasadniczo od nich zawsze dostaniesz w pierdol. Nieważne, jakim byś tam nie wrócił, wiesz, z, z, z tej Francji czy Florencji, czy, czy chuj wie, gdzie to krew i wino się tam, wiesz, gdzie je. Słucham? Chciałem tylko powiedzieć, że to są z założenia takie postacie, ci strażnicy, których nie, fabularnie nigdy nie powinieneś zatokować, nie? Więc no to... właśnie wiem o tym, ale wiesz, kiedy już yy, prawie, że no zniszczysz samego Boga i ogólnie wiesz, najsilniejszą postać, yy, która zagrażała całej krainie i tak dalej, a po drodze jeszcze milion smoków, potworów, a, i po prostu, prostu wiesz, wszystkich tych, tych, tych i podchodzisz do tego i iłopa, kurwa, wiesz, opłacanego jakoś tam, wiesz, taki taki żołnierzy ojca ryzyka, kurwa, nie, wiesz, w tym kaftanie, i nie możesz mu spuścić w pierdolu, bo zaraz, wiesz, trzech innych kolesi po prostu cię, wiesz, zaszaktują. To mi się nie podoba, nie? To... to... Zaczy, wiesz co? Ja ich szlachtowałem, tylko to po prostu była niekończąca się walka, bo oni zawsze się pojawiają. I tam. ja wiem, że to była niekończąca się walka. Nie chodzi mi o to, że on tam jeden będzie koksem, nie? Ale to po prostu jest tak rozwiązane, że bardzo szybko od nich dostaniesz w pierdol. I... No, no to nie. to. Znaczy, ja nie pamiętam, jak był w podstawce, ale na tym modzie to już, to już tak fajnie nie było. To nie wiem, czy to ten mod to zmienił, czy co no, ale wiem o co Ci chodzi, wiem o co Ci chodzi, bo to rzeczywiście jest takie, no to jest głupie I to nie tylko w tej grze, nie? Tak jest, bo w zasadzie no, w latach, to, to, to, to jest. No, to, to, jest, to jest głupie, ale z drugiej strony, gdyby tak nie było, to, to wiesz, yy, sytuacja, w której mógłbyś tam, nie wiem przyfrunąć się i zacząć... Na szczęście no to o tyle dobrze, że tam nie możesz atakować cywili w ogóle. Nie? Nikt by się, wiesz, geta nie robił z, z Wiedźmina. Yy, no, to to jest coś takiego, co yy, było, było powiedzmy jakoś tam irytujące. Yy. Ja bym chciał powiedzieć o kolejnej mechanice, która mnie denerwuje. Yy, I denerwuje mnie również w takim stopniu że do końca odbiera mi jakąś frajdę z gry w takim kontekście, że nie bardzo mam ochotę na przykład do niej wracać i ją kończyć, bo to się zwykle dzieje w jakimś momencie wiesz, około połowy, nie? kiedy już się tam coś rozwija. No bo teraz mamy tak, że każda gra taka fabularna, z otwartym światem, no w każdym razie która cię nie prowadzi za rączkę, tak jak nie wiem, Uncharted bądź Tom Prider. Dochodzisz do momentu, w którym odkrywając jakieś nowe umiejętności, bo tych umiejętności, tudzież broni, wyposażenia, zawsze musisz mieć odpowiednio dużo, żeby gra była ciekawa. No wiadomo, że coś musi się sprzedawać, coś się musi dziać. No i niestety czasami jest tak, że te pomysły, które wprowadzają twórcy gry, dochodzi do momentu, w którym jedna z rzeczy powoduje, że w zasadzie już cała reszta ci nie jest potrzebna. I, i ty możesz sobie mieć, nie wiem, w Watch Dogs ostatnich, w sensie dwójce miałem taką sytuację, że y, wystarczył mi pistolet z tłumikiem i, i dron, który zrzuca granaty. Jakbym wiedział to wcześniej, to bym, wiesz, y, tylko wykoksował sobie te umiejętności, wiesz, już na początku gry, gdzieś tam przy 20% i, i, wiesz, każdą jedną wojnę, to ja po prostu sobie, wiesz, siadałem gdzieś za samochodem, brałem drona, leciałem granaty, dzięki nara, wiesz, y, pach, pach, pach, pach, pach, pach, pach, zostawał jeden, dwa y, ewentualnie wrogów, jak już tam, wiesz, totalnie jakaś jedna z ostatnich misji, wiesz, gdzie, gdzie placówka obstawiona jakimiś tam y, agentami FBI i tak dalej, to nie ma problemu i tak lecę z dronem, pach, Pach, pach, pach, pach, pach wiesz, i, i sobie ich tam zrzucam, nie? I, I dochodzi do takiej, właśnie, kuriozalnej sytuacji, że. No wiesz, że to jest takie proste rozwiązanie, więc no ono cię kusi, tak? No bo to jest proste rozwiązanie. I, i w sumie czemu masz sobie na siłę, wiesz, utrudniać yy, życie? Yy, a trochę bardziej ta gra powinna przymuszać, że okej, okay, nie, w tej sytuacji. Nichu ja tak nie zrobisz, nie możesz na przykład korzystać z drona, albo wiesz, jest tam coś, co powoduje, że, że on nie działa i analogicznie tam do innych możliwości, które, które są, tak? Bo tam są też, nie wiem, były opcje, że, wystawiasz list gończy za kimś i policja po, nim, po niego przyjeżdża, nie? Kurwa, za tobą jest list gończy w całej grze jakoś po ciebie nie przyjeżdżają, a tam na końcu wypizdowia klikasz sobie na jednego gościa i za trzy minuty podjeżdża radiowóz, wpierdalają się w środek kołchozu i chcą do niego strzelać. No, ma to straszny sens, nie? Oczywiście, no, fajne można robić z tego akcję, bo powiedzmy, nie wiem, to się dobrze sprawdzało, jak był jakiś tam statek przemytników, wiesz, na na brzegu yy, postawiony i tam było idealnie, wiesz, nasłać policję. Yy, policja przyjeżdżała, dostawała w pierdol, ale to już powodowało, że między sobą zaczynały frakcje walkę, bo tam było coś takiego, że frakcje walczą między sobą, a ty nie musisz w tym uczestniczyć, jeżeli jesteś w ukryciu. Yy... Ta umiejętność, można powiedzieć, że więcej trochę dawała mm, frajdy z obserwowania całej sytuacji, tylko to też oczywiście trochę trwało. Yy, ale w każdym razie to były takie uproszczenia, które... Yy, yy. No pozostawiały takie uczucie, że wiesz, że, że już nie wyciągniesz z tej gry wszystko, co dla ciebie zaplanowali, bo już znalazłeś sobie swoje najłatwiejsze rozwiązanie, no nie wiem jak, jak to przekładacie nad inne gry, no yy, w Deus odpowiednikiem tego były właśnie yy, kratki wentylacyjne, nie? które miałeś od samego początku gry. Wystarczyło je odkryć. Eee, natomiast eee, wspominając i, i znowu przechodząc, tak jak Christian lubi do Metal Gira, eee, piątka, która była z otwartym światem, która również miała bardzo dużo możliwości takich eee, personalizacji ataków. Mogłeś to robić na cicho, na głośno, z wykorzystaniem takiego wsparcia, takiego, wezwać helikopter, mieć snajpera yy, w postaci quiet i... Korzystałem mocno z tego wsparcia. Lubiłem korzystać. Yy, upodobałem sobie właśnie rolę Quiet, żeby ona mi tam dawała wsparcie yy, snajperskie ale nie dało rady przejść całej misji, typu, że sobie siedziałem, wydawałem jej rozkazy, ona wszystkich zabijała, dlatego, że no mimo wszystko tak byli wrogowie porozstawiani, że ona powiedzmy ze swojej pozycji miała tam w zasięgu tylko wiesz, trzech, czy w porywach do czterech, no i dopóki ja się nie włączyłem do akcji, tam się nie zaczynała jakaś yy, sieka, no to, to ona za bardzo wiele nie, nie mogła zrobić, tak, więc yy, całościowo przy tych bazach szczególnie, które, no bo to wiadomo, nie na w tym terenie, tylko właśnie przy, przy różnego rodzaju bazach. E, miałem wrażenie, że każda z mechanik, którą obiorę, e, będzie dobra, będzie skuteczna, jeżeli ją odpowiednio rozegram, czy postanowię się skradać, czy postanowię wjechać z helikoptera, czy tam jeszcze wiesz, e, czołgiem, czy 30 innych opcji, które, które mi gra zapewniała. E, ale nie jest tak, że jedna z nich będzie 30 razy łatwiejsza od, od innych i że jakakolwiek spowodowała powiedzmy moje upodobanie takie, że y, że już nie chciałem próbować, wiesz, innych rozwiązań, nie, a ja wręcz czasami po prostu właśnie były one y, niemożliwe, no i, i to jest taka rzecz, która mnie irytuje. Wojtku, a powiedz mi jak z twoimi Dark Soulsami, o, pytałem cię o tym wcześniej, czy nie miałeś ochoty ich po prostu porzucić gdzieś tam w połowie, gdzieś tam pod koniec, gdzieś tam na początek nawet? Nie, ale chciałem powiedzieć jeszcze o innym aspekcie. No w... kurwa! No. No ale nie, no to... Ci Jeszcze, już ci więcej, to ale nie, no jakby, chciałbym się spytać, to e, nie miałeś problemu z tym, jak, jak poznawałeś w ogóle tę mechanikę, że to tak ci łatwo przechodziło, że myślisz sobie, czy oni są jebnięci w ogóle, ja mam, ja, mam, ja mam teraz znowu pół godziny iść do bossa, bo zginąłem przy Bosie i tak walczy z nim, nie wiem, 30 razy, czy 40. Ale może mu się ta gra akurat podobała, no, to jest tak jak z crashem. ja albo... 300 razy powtarzałem niektóre levele, godzinę poświęcałem to, tylko na jeden level, ale ja lubiłem krasza, jest... więc to robiłem, ale tak to było... Grasz jest zupełnie inną grą, Rafale. Ja, ja wiem, że... że jest inną grą, ale można to, wiesz, mieć podejście na zasadzie, że, że gra u mnie, wiesz, jakiegoś tam... Nie? Nie można? Dark gra... Soulsy są... Ja wiem, że Dark Souls'y są dla masochistów. No to już nie wchodź tak bardzo w ale... te tak głęboko. No właśnie chciałem, żeby powiedział coś troszeczkę na ten temat. No, no że ale dobrze... mnie to nie ruszało. To była konwencja taka, no o to chodziło. To była kara za to, że jesteś słaby. E, albo za to, że się nie nauczyłeś, gry. No, więc jesteś słaby. Okej, okay, powiedzmy. E, no, Wojtku, chciałeś coś powiedzieć. Nie, teraz już nie. To się e, e, Świetnie. Więc słuchajcie, e, jeszcze mamy 25 gier, o których chcę powiedzieć. Więc e, przede wszystkim e, są... E, chciałem powiedzieć, że e, bardzo są gry wkurzające. E, naprawdę są wkurzające gry, które trzeba masterować których trzeba się uczyć. E, właśnie ja chciałem powiedzieć właśnie o Dark Soulsie, ale Wojtek jest zajebisty i, i to była dla niego kara, więc spoko, ale e, na przykład e, to, co Rafa powiedział z Kraszem, ale e, bardzo dobrym przykładem jest też e, nawet, e, no nie wiem, ja grałem w Steepa, o którym zaraz powiem, ale nawet głupi Rayman. E, ja pamiętam, że te nowe Rayman'y, masterowałem je w 100% i tam były takie poziomy muzyczne. Nie, nie wiem, czy je, je pamiętacie, czy co graliście, czy nie graliście. Tam chyba było ich 10 poziomów muzycznych. Słuchajcie, one były rewelacyjne. Bardzo szybko trzeba było iść w prawo, skakało się i leciała muzyka, tak jak wasze skoki, tak jak to wszystko z tym związane. I bardzo często się w tym ginęło. Taki level robiło się 10, 20, 30, 40 razy. E, było to frustrujące. E, podobno e, tak. E, I słuchajcie, e, nie było z tym żadnego problemu, bo był bardzo szybki restart. I Miałem identyczną sytuację w stypie, aczkolwiek styp to jest to jest bardzo hardkorowa sprawa, bo musi się gdzieś tam przelecieć, zrobić to idealnie, co do milimetra, co do, co do, co do centymetra, powiedz milimetra, gdzieś tam przelecieć, spadając w dół tym windsutem czy czy czymś takim, 20 sekund w dół. I słuchajcie, ja to robiłem po 50, po 60, po 70 razy, i ze względu na to, że miałem tylko pod guzikiem jednym restart i znowu mogę skoczyć, to jeszcze w miarę dało się to robić, ale mnie to strasznie już skurwiało. Bardzo mnie to denerwowało i czasami bardzo mi się też nie podobały czasówki, które, które twórcy po prostu dają mi jakiś tam czas i jeżeli chcę złoto, no to muszę go pobić. No i, no i próbuję wszystkiego i się nie daje, ale też ze względu na to, że dobra, no już widzę, że w połowie drogi nie idzie, że od nowa, że pod, pod jednym guziczkiem e, mam restart i to było też w miarę w porządku, nie przeszkadzało mi inną sprawą, którą też chciałem powiedzieć są na przykład zajebiste gry Guitar Hero czy Rock Bandy. E, gra się w to zajebiście, gra się w to bardzo przyjemnie ale pamiętam taką nie, niemiłą sytuację, w to, kiedy odpaliłem sobie Guitar Hero 3 e, i kiedy odpaliłem sobie Eksperta i kiedy szło trude the Fire and Flames Dragon Force i jak to kurwa tam zapierdalało, to w ogóle dla mnie to było nie do ogarnięcia żeby, żeby, żeby to rozkminić I, z, i strasznie mi się nie podobały guziczki w Guitar Hero na Ekspercie do tego stopnia, że po prostu nie grałem w Guitar Hero bo konkurencja wtedy, która wchodziła to był Rock Band wszystkie te guziczki na Ekspercie miało bardziej sensownie rozmieszczone że w tej jednej nutce w Guitar Hero zajebali 3 czy 4 przyciski a w będzie to, to, nie wiem, tam by po, powiedzmy jeden, góra, dwa i to miało więcej sensu. To nie było tak robione na palę. to nie było tak robione, żebyś po prostu napierdał tymi palcami jak pojebany, bo to jest na ekspercie. W rok będzie było to lepiej dla mnie przedstawione i ten ekspert był taki bardziej sensowny. I dlatego Guitar Hero przez to bardzo, bardzo, bardzo nie lubiłem. Ale nowa część jest zupełnie inna, więc w, w nową część grała bardzo fajnie i właśnie tam jest ten poziom skalowany tam jest bardzo fajnie zrobione, bo jeżeli idzie wam dobrze, to dochodzą wam dodatkowe nutki. Jeżeli idzie wam gorzej, to wam odejmują nutki i macie po prostu ich mniej, i musicie ogarniać mniej. Więc tu akurat już się poprawili, ten poziom trudności w tej grze jest w miarę do przeżycia. No, to chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć. No, słuchajcie, no to, to, to może przejdę do takiej rzeczy którą chyba tak sobie zostawiłem na no, troszeczkę później, e, więc e, niech nie I teraz czy to tylko u mnie padło? Co? co? Co padło? Wojtek? Ja tam słyszę. Ja też słyszę. Wojtek, słyszysz? Ale Wojtek NIE jest. No jak to tak bez Wojtka? Halo, halo? Wojtek? Wojtku... Wojtku... To czekając na Wojtka, ja zrobię wrzutę zupełnie z innym tematem. Mogę? Nie. Nie mogę. Ale, ale długo? Nie, krótko. Świeży, świeża tematyka. Eee, zbliża się premiera eee, Spidermana. Aha. No i wyszedł news o tym, że będzie prosiak limitowany, czerwony z padem fajnym, takim z białymi przyciskami i z takim dużym pająkiem na konsoli i to jest jedna część newsa druga część newsa jest taka, że jest coś takiego jak Fake czyli prowadzona w sumie przez znajomego taka bardzo popularna na fejsie fanpage od chuja wrzuca po prostu świetnych e, tworów e, photoshopowych, bo nie można powiedzieć, że są przeróbki e, bardzo często związanych z jakimiś miksami gier typu, typu dwie marki e, ze sobą, czyli jakiś taki wirtualny tytuł, jakaś okładka gry, jakieś e, specjalne wersje kolekcjonerskie, konsol bądź coś w tym stylu i konsola, którą, którą on wrzucił parę miesięcy temu jest praktycznie identyczna względem tej oficjalnej, którą, wiesz, Sony zdecydowało się wypuścić i zaprezentować. Jedynie moduł, model pada się różni. No, więc to jest, to jest taka ciekawostka i, i swoją drogą wszystkich zachęcam do oglądania, co tam Fakes Forge robi, bo mają tego od cholery. Mhm. A gdzie Wojtko? Eee, tak. Wojtko jesteś? Coś mnie na moment rozłączyło, ale już jestem. Dobra, więc słuchajcie, chciałem jeszcze opowiedzieć o, o dwóch rzeczach. Pierwszą rzeczą to jest, zaraz wam powiem, tylko sobie zobaczę tutaj, sobie zobaczyłem, zobaczyłem sobie tutaj, w sumie nie będzie dwóch rzeczy, będzie tylko jedna. A nie, dobra, dwie rzeczy, które mnie irytują, bardzo mnie irytują. Ale przede wszystkim pierwsza rzecz to są te znaczki. Eee, słuchajcie, no już, już jestem graczem trochę, eee, dużo już gram w te gry i, i w dużo gram też eee, gier Ubisoftu już się nagrałem i powiem wam, że ja, ja już po prostu mam tego dość, strasznie się tego nie, nie chcę robić, szczególnie, że no nie oszukujmy się, że eee jeżeli nawet szukamy te, te, te różne elementy w grze, tak, te znaczki i tak dalej i chcemy nawet to zrobić na 100%, no ja akurat staram się robić te platyny w tych grach, więc muszę to zrobić na 100%, no to nie oszukujmy się, że ktoś to zrobi nie, nie patrząc na, jak, na jakikolwiek poradnik. Nie da się. Ja widziałem, gdzie są pochowane rzeczy z Assassina, czy z Uncharted'a, czy z Far Cry'a, czy z innych tego typu tytułów, w których się po prostu szu szuka gówno, czy z Call of Duty. Ja, ja widziałem, gdzie to jest wszystko pochowane. Mi nie daje sobie głowy ściąć, że nikt tego samego nie ogarnął. Nie da rady. Więc jeżeli twórca stwierdzi, no, no dobra, no to walniemy wam, nie wiem, w każdej misji 10 rzeczy do znalezienia, flag, broni, czegokolwiek. Eee, no to to nie wiem to on, on chyba chce, żebyśmy odpalali po prostu tego YouTube'a i grali grę bo ja inaczej tego nie rozumiem na chuj mi takie rzeczy na chuj mi jakiś flag, ja pamiętam w pierwszym Assassinie, słuchajcie, tam było 361 flag bodajże do zebrania w 3, 4 chyba czy w pięciu różnych miejscach nie, nie, tam było więcej, tam było około 500 coś ja pamiętam, że wszystkie zebrałem w trzech miastach było po sto, w jednym było 100 chyba 50 i jeszcze w jednym było coś a ja wiem, że wszystkie zebrałem, ale, ale to była masakra i nie wyobrażam sobie osoby, która by to zrobiła nie wiem, no to, to trzeba by było lizać po prostu ściany w grach otwartych, w którym to jest po prostu już trudne więc strasznie mi to, mi, mnie to irytuje i, i jest to słabo Myślę, myślę, że już no nie wiem, no idziemy do przodu i tak dalej z, to, z, to, z tymi grami mamy jakieś nowe tryby, battle royale kiedyś czegoś takiego nie było, no to wypierdolcie te znaćki, na chuj to komu ale najbardziej irytująca rzecz, słuchajcie, najbardziej rzecz, która mnie naprawdę bardzo irytuje, to jest poziom trudności w shooterach. I niestety ma to miejsce w Unchartedzie, w Call of Duty i na pewno w Battlefieldzie, bo te gry przechodziłem na najwyższym poziomie. Otóż, e, Rafale, może, może się spytam ciebie, chociaż nie wiem, czy grałeś na wyższych poziomach, ale, ale to na po prostu masz się Eee, właśnie spytam, w jakiekolwiek szutery, w jakiekolwiek, jakiekolwiek FPS-y. Słuchajcie, co się dzieje w sytuacji, w której na przykład na najwyższym poziomie trudności w grach, jeżeli na przykład jesteście za tą ścianą, dochodzicie do tej ściany, widzicie tam 8 osób, zaczynacie strzelać, widzicie, że zaraz zaraz, chcecie, zaraz umrzecie, już, już jesteście tam na, na czarno, już zaraz czarno-białą macie, musicie się chować, wy się chowacie i co się w tym momencie dzieje? No, granatem zwykle dostanie wtedy. Dokładnie tak. Dokładnie nie tak. Dziękuję. Niezależnie od tego, czy koleżka jest od, od, u ciebie, od ciebie, nie wiem, pół metra, pięć metrów, dziesięć metrów, jest na górze, słuchajcie, ten granat zawsze wpada pod moje nogi. Zawsze. Na najwyższym poziomie trudności zawsze tak jest. Zawsze jak się przyczaję, 15 sekund, 20. Nie, nie, nie, w sensie nie, nie. nawet nie, 50 sekund to już granat leci mi pod nogi. Tylko po to, żebym po prostu się ruszył. Już już e, e, twórca sobie twierdzi, no nie możesz mieć załatwo, nie będziesz się chował, nie będziesz się regenerował, ruszaj się. możesz pograć w Duma wtedy, tak nie masz. No dobrze, ale duma zupełnie, duma pasek życia, więc. No właśnie raczej, o tym mówię, no, masz najgorszą rzecz, jaką można było wymyśleć, tylko, czyli po prostu odnawianie się życia poprzez, yy, nie wiem. Ale, pięć nie sekund bez ruchu. Mi to nie przeszkadza, no. no? No, ale właśnie mi przeszkadza jakby w samym zamyśle, no, nie do końca jestem zadowolony, pomimo, że no wiadomo, korzystamy z tego na co dzień, to, to nie do końca jestem zadowolony, yy, z tej cechy nowożytnich gier powiedzmy o tak ogólnie delikatnie yy, i wciąż uważam, że to jakoś yy, w, powinno być bardziej wymagające jakieś leczenie, jakieś apteczki. Natomiast no, no wiadomo, no to wzmaga dynamikę. No. Możesz się schować na 5 sekund i, i powiedzmy, wiesz, zreflektować się i dalej powiedzmy sobie grać, a nie liczyć, że okej, okay, dobra, teraz to już chyba tylko tylko safe, nie? I, nie i cofania tań, się ale... i gdzieś tam wyciąganie z czasu, więc no, powiedzmy, że, że rozumiem, dlaczego to w tym kierunku poszło, no ale za tym musiała powstać mechanika, która jest no, no praktycznie, wiesz, od razu w tej samej linijce kodu, czyli jak się chowasz, to dostajesz granatem, no bo trzeba cię wykurzyć. No, no tak, tylko, że Rafale, ja nawet, ja nawet nie wiem, skąd dostaję ten granat. Co, co polega na tym, że nie wiem, ja nawet jak mam snajpera gdzieś daleko zwierzę to to nie wiem, no kurwa, chyba on mi rzucił ten granat, no bo kto inny mógłby mi rzucić ten granat? To bo przyjmij to, że... sobie wyjaśnienie, że jak jesteś bardzo chory, to nie potrafisz utrzymać granata przy pasku i ci wypada, no jak się chowasz. O, ja to, no tak, ale... <laughs> Wiesz, wiesz wiesz, jakie to jest słabe, po prostu jakie to jest słabe, ja po prostu nienawidzę tego, ja pamiętam ile miałem w Call of Duty takich sytuacji, jaki tam był hardcore, szczególnie w tych, w tych nowych to nie, ale w tych starszych, ja pamiętam trójkę Call of Duty, co tam się kurwa działo, jakie tam, tam po prostu granat za granatem nad głowami normalnie, boże. I ile razy ja te misje przechodziłem, i ile razy się wkurwiałem na te granaty. Jeszcze w Call of Duty kiedyś była, mieliście taką opcję. Nie wiem, może dalej to jest. Chyba w tych nowych jest już dawno nie grałem w Call of Duty, ale powinno być, że można było odrzucać te granaty. No to jeszcze coś, to jeszcze to ma jakiś kurwa sens. Ale, ale no po prostu, no, no poża się boże, ja rozumiem, że ta gra ma być ciężka. Ja rozumiem, no gra na najwyższym poziomie, no to ma być wymaganie, ale no w inny sposób, nie wiem, mniej amunicji, tak? A, albo, albo nie wiem, więcej przeciwników. Albo no... Kijek czukolwiek. zamiast noża. E, nie wiem, może na przykład być jakieś ładowanie na przycisk, tak? E, nie wiem, czy pamiętacie Far Cry'a, czy Gears of War, ale tam, tam jak robiliście reloada, to trzeba było go nacisnąć i później w, w pasek przymierzyć, żeby go dobrze przeładować. No nie, nie, można wymyślić milion rzeczy. Ale no to jest kurwa najgorsze, jak, jak granaty, na lecą co... I ty nawet nie wiesz skąd. To jest najgorsze. Jeszcze e, nie wiem, czy... Wy może jeszcze tego nie dożyliście, ale ja pamiętam doskonale Call of Duty 2 albo 3 na najwyższym poziomie trudności. Słuchajcie, tam, tam było coś takiego, że dochodzicie do jakichś tam okopów, jesteście przy jakichś oko okopach i macie po prostu wąski korytarz. No na najwyższym poziomie trudności no to tak ciężko iść na Jana, tak? Bo, bo dwu, dwóch, dwóch, jeden, nawet jedna osoba potrafi tam dwa, trzy strzały i was nie ma. Więc bardzo ciężko było coś takiego zrobić. No to co? No to skitrałem się tam wcześniej, no i po prostu widzę, że tam są, no to, no to wybijam ich, tak? Wybijam jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, pięć minut ich wybijam, dziesięć minut ich wybijam. No i mechanika była tak skonstruowana, że jeżeli nie doszedłem do pewnego punktu, to oni mi się cały czas respawnowali, tak? Cały czas. I to było w paru częściach Call of Duty i to też mnie tak wkurwiało, no po prostu to było niewyobrażalnie denerwujące. Jakie to było słabe. I... W miałem tak w paru momentach, że będą mi się respawnowali, dopóki ja nie przejdę tego momentu. Czyli muszę z iść, jestem w jakimś momencie, to ten respawn ginie i idziemy dalej i gdzieś dalej będą się respawnować. I to nie było tak, że po prostu ich wybijam, aż ich wybije. Nie. Musiałem po prostu się posuwać cały czas do przodu. Było to tak wkurwiające, tak hardkorowe i po prostu było to mega słabe. Jeszcze wyglądali tak samo, wychodzili tak samo i robili to samo i stawali w tym samym miejscu. No, eee, żegałem tym i bardzo trudno było się przebić ze względu na to, że, że byłem na te parę strzałów, tak. No, więc. E, no, ch chciałem po prostu, żeby, żeby twórcy jakoś tam ogarnęli ten najwyższy poziom trudności. Można to zrobić na jakieś tam fajne sposoby. E, w, w, w, killing Floor, Killing Floor 2, pamiętam w multiplayerze jak grałem i na tych wyższych poziomach trudności tam to było dosyć, dosyć dobrze zrobione chociaż chociaż troszeczkę przekominowane, tam walki z bossami by, by, były na najwyższych poziomach ale ogólnie gameplay na wyższych poziomach dawał radę i tam właśnie nie było takich e, głupich rzeczy aczkolwiek to, to też zupełnie inna gra ale, ale na przykład tam mi to nie przeszkadzało no, no i i, i, i, w sumie, i w sumie o tym chciałem powiedzieć e, no Yy, macie jeszcze jakieś gry, które was mocno irytowały, wkurwiały? Chcieliście je wyłączyć, chcieliście je wyrzucić do śmieci albo cokolwiek innego? Tak. Yy, przypomina mi się, jak już wspomniałeś o Ubisoftie, to to nieszczęsny For Honor. Ale nie tyle ze względu na. bo to nie jest. A, to, a to dalej Honor, bym w to pograł, dalej bym w to pogram, no? Yy, tylko ze względu na Netcode, który, który generalnie na PCC przynajmniej był, był zwalony i, i powodował, że. Gra po prostu nie miała sensu. Twórcy naprawili to dawno po tym, jak gra de facto po prostu umarła na na PC i, i kupowanie jej już nie miało żadnego sensu. Co miało tam jakiś swój swój oddźwięk też w tym, że że Ubisoft przy okazji ostatniego E3 postanowił po prostu no po prostu praktycznie dać tą grę za darmo, tą wersję podstawową. Dla graczy, czy, czy to tam pomogło w, w przebudzeniu się, czy jakimś powrocie community, no nie, nie pomogło, bo na dłuższą metę niewiele się zmieniło. Także piękna, piękna naprawdę fajna koncepcja gry poszła się wali ze względu na to, że, że twórcy nie poradzili sobie z taką, w gruncie rzeczy, można powiedzieć, podstawową rzeczą, którą każda gra sieciowa powinna bez problemu ogarniać, ogarniać nie? Także, no i takich gier można mnożyć, bo to samo przecież było z Mortal Kombat. Mortal Kombat 9 Mor i 10. No, ale to były, były dobre prostu, tytuły. Tytuły były bardzo dobre, te gry były świetne, tylko że one po prostu no, no. nie działały w multiplayerze, nie? Nie dało się na pc porządnie pograć w, w tego, w, w Mortala. Po prostu mhm. się nie dało. Gra była pod tym względem zwalona i, i, i w zasadzie albo były lagi, albo... No i efekt był taki, że po prostu po miesiąc po premierze ludzie już nie grali w tego Mortala, tak? I, i nawet jak ktoś chciał sobie pograć, no to, no to, to był skazany na porażkę, bo, bo odpalnie tej gry i uszukanie graczy to, to była jakaś, jakaś po prostu mordęga. Już nie wspomnę o tym, że interfejs był konsolowy i, i o ile ten interfejs konsolowy na no, no padzie może tam jest to wymuszone, tak? Bo nie macie tam klawiatury, myszki i tak dalej, trzeba wszystko na padzie ogarnąć, okay. no ale, ale, poczekaj, ale poczekaj, bo do, do wyboru zawodnika w Mortal Kombat to ja mam to kurwa robić myszką? Jeszcze raz, co? Jak wybieram zawodnika, to mam to robić myszką? To nie o to chodzi. Chodzi no o to, że... Właśnie. No dobra, to, to może, żebyś zrozumiał, jaka jest różnica między konsolowym interfejsem a, a PC-towym. To znaczy, chodzi mi o to, że przygotowywany jest tak? pod taki albo inny... No tak, taki, wiem, na... że macie gorzej, jak jest pod nasz, a my mamy... No, zdecydowanie, bo po prostu interfejs do wyszukiwania graczy w Mortalu był z, był z dupy po prostu i, i był maksymalnie niewygodny. I, mhm. i to też powodowało, że, że, że szukanie tych graczy to po prostu była mordęga, bo, bo zamiast wejść sobie do jakiejś gry, zwyczajnie to musiałeś najpierw wchodzić do jakichś durnych pokoi, potem w tych pokojach albo ktoś, jeszcze były te wskaźniki, tak, czy on ma dobry netcode, czy zły. No to jako, że większość graczy miała zły, bo po prostu był zwalony, no granie nie miało sensu. No, to są już takie wiadomo, to już można się tam zastanawiać, tak, czy, czy można się czepiać interfejsów w takiej grze, no można się czepiać, bo po prostu też nie działał, nie? Aha. Nie działał za dobrze. Ja jeszcze, jeszcze chciałem powiedzieć troszeczkę w inną stronę, troszeczkę w tą drugą stronę, że, że gra jest po prostu za łatwa i co też jest bardzo wkurzające i mam to na myśli, nie wiem jak ostatni nie, ale, ale w prawie wszystkie asesyjne poza ostatnim powiedzmy i walka. Eee, słuchajcie, jak, jak macie już tam jakąś tam szablę, jakąś taką średnią, czy coś, eee, chyba nawet w tych słab? Nie, nie, nic, okazało się, że to u mnie tylko przerywa. No nieważne. Okej, okay. eee, bo ja nie, bo, ja, bo mam tutaj jakieś dwie kreski My, może wyłączę internet w 25 urządzeniach. Eee, dobra, więc e, chodzi mi o, o asasinę, Słuchajcie, w, w walka, moim zdaniem, walka w assassinach jest za prosta. Ja pamiętam doskonale sytuację jak jak, ja jestem sam i nie wiem, nawala mi piętnastu 15 typów, oni robią to samo, ja robię kontratak albo robię unik i atakuję albo robię kontrę i im oddaję i tak jest cały czas i po prostu czekam timing, wchodzą, oddaję i po prostu tak jest cały czas, tak jest, ja po prostu tą walkę to po prostu znałem na pamięć dla no, mnie mogła cała zgraja być, albo ja mogą być dookoła w przeciwnikach i po prostu ta walka, były, to były dwa guziki i dla mnie to było takie słabe i najgorsze jest to, że to było w, w paru częściach asasyna, chyba w pięciu w sześciu czy w siedmiu, oni tego dalej nie zmienili wiem, że teraz coś się ruszyło w końcu z tym Egiptem i jak widziałem, jak tam moja dziewczyna sobie w to grała, no to już tak, już tak trochę pod mi tutaj e, pachniało, ale pamiętam, jaka, jaka ta mechanika była słaba, jaka ta walka była słaba, no po prostu e, no, e, słabe. Ale słuchajcie, ja mam do was e, e, i takie pytanie a propos tego wszystkiego, bo ja ogólnie ja jestem zwolennikiem i fajnie by było, żeby poziom trudności w grach ogólnie wzrastał Wraz z tym, co mamy na ekranie, i wiadomo, wraz z godzinami, które upływają. E, oczywiście związane to z grami, nie to, że za 10 godzin będzie trudno. Nie, po prostu tam w 10 misji już będzie trudniej. E, I tak bym chciał, żeby było. I czy chcielibyście, żeby na przykład 20, bo e, ja, ja, ja po prostu, dla mnie to by była gra idealna, jeżeli chodzi o poziom trudności, że na przykład mamy 25 misji. I nie mamy poziomu trudności do wyboru, ale pierwszą zaczynamy na najniższym, w piątej już mamy drugi poziom, w piętnastej mamy trzeci poziom, w dwudziestej mamy czwarty poziom, a powiedzmy ostatnie 3 czy 4 gramy na najwyższym poziomie, jaka, jaki jest w ogóle w grze i jaki po prostu był w jakimś tam wyborze poziomu trudności. I ja bym chciał, żeby tak było, że nie masz na początku, wybierać sobie najniższy poziom trudności i przechodzisz grę? Eee, tylko, albo najwyższej przechodzisz grę, tylko po prostu masz ten poziom tak, jak powinien być, i na przykład ostatnie pięć misji masz na najwyższym poziomie, tak jak jest powiedzmy w Call of Duty, tak? I dla mnie by, by to wtedy było idealne. Eee, I ogólnie. Uważam, ale ty nie, ty, tylko, tylko, jeszcze. jeszcze nie Poczekaj, nie tak, tylko, tylko, tylko, jeszcze na zakończenie chciała, chcę powiedzieć, że dla mnie, eee, bardzo bym się cieszył, gdyby żadna gra nie miała e, poziomu trudności. Rafale? Nie da rady, wiesz, rady tego zrobić. Że... Nie da rady tego zrobić, bo ta gra ma się sprzedać większej ilości graczy, w tym również tych casualowych, którzy po prostu są sobie poklikać, poznać historię i odpalają z automatu gry na easy. To wcale nie jest niestety niespotykane. Natomiast uważam, że bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby adaptacyjna, jakaś tam regulacja poziomu trudności, która by brała pod uwagę, nie wiem, no, ilość kulek, które dostajesz, ilość zgonów, które zaliczasz, i po prostu, wiesz, nie tyle, że ci sugeruje przełączenie na prostszy poziom trudności, bo takie rzeczy się zdarzały. Już zresztą wcześniej. Co po prostu, no, ułatwia troszeczkę, tylko nie w taki sposób, że oni, nie wiem, rzucają, wiesz, broń na ziemię i czekają, tylko po prostu w jakimś tam niezauważalnych zbytnio elementach. Yy, I analogicznie w drugą stronę, no, staje się ona bardziej wymagająca, bo, yy, bo gra widzi, że ty po prostu, wiesz, przebiegasz powiedzmy bez żadnego problemu, tak? Żeby to nie było, wiesz, yy, w ten sposób. No, bo za dużo osób mogłoby się zablokować. Mhm. Nie, dla mnie poziom trudności no, powstał właśnie po to, żeby tak nie, nie kombinować. Jeżeli ktoś, ktoś chce grać na... Oczywiście to nie zawsze działa, nie? bo to różne gry to realizują, no, ale jeżeli ktoś chce grać na, na wyższym poziomie, to sobie po prostu włącza wyższy poziom. No, na tym to ta zabawa polega i gdyby gra miała w jakiś sposób dostosowywać się do, do naszej gry, to gra nigdy nie będzie tak inteligentna, żeby spełniać nasze, nasze oczekiwania. No... Wiesz, idziesz sobie na przykład i wydaje ci się, że jest trudno, bo, bo, bo jest jakiś fragment trochę trudniejszy. No i myślisz sobie, tak jak na przykład się wieży że ja te, te, te Darksosy tak w zasadzie nie narzekam. No i nagle mm. gra by stwierdziła, no coś mu nie idzie, nie? Dobra, coś tam u, u, ułatwimy. No to mnie by to akurat mi nie, się nie podobało, nie? Ja bym nie chciał, żeby mi nagle Darksosy z tego powodu były łatwiejsze, bo bo tam powiedzmy jakiegoś nie wiem, miałem gorszy dzień albo grałem kurde po pijaku albo coś innego mhm. i, i trochę mi gorzej poszło i nagle gra, a dobra, no to, no to coś z tym trzeba zrobić. Nie, nie, takie coś by mi na pewno nie pasowało. Nie? Mhm. Eee, tak, tak, tak, tak, tak. O Boże, ja, chciałem Wam coś powiedzieć. Znaczy ja jedynie tutaj mogę dorzucić kwestię, co też mówiłem już na ostatnim odcinku i znowu się odnosimy do Krasza, że to jest akurat modyfikacja, której nie było w oryginale, dopiero gdzieś tam weszło w remasterze, że jeżeli jakąś tam określoną ilość śmierci w jednym miejscu masz do, do checkpointa, wiesz, powrotów, to to gracie z z maską I, i to są powiedzmy właśnie takie drobne niuanse, Tam się poziom trudności nic nie zmieni, tak? ale, ale powiedzmy dostaniesz tą wiesz dodatkową szansę jakąś czy, czy coś w tym stylu i wiem, że w innych grach też się zdarza, że tam wiesz trochę więcej dzisiaj się amunicji pokaże albo coś w tym stylu, bo powiedzmy amunicja nie leży z góry w wyznaczonych miejscach, tylko akurat dziwnym trafem wiesz wypada z wrogów to czego ci brakuje, nie? Ja, ja na przykład bardzo mi się podobało kiedyś w jakiejś piłce nożnej. Nie wiem, czy to była FIFA, mógł być to PS, a mógł być to International, jakiś tam soccer. Od Microsoftu w 2000 jakimś roku wyszedł piłka nożna, od Microsoftu mniejsza to, ale była taka jakaś piłka nożna. I pamiętam, że tam był bardzo fajny element, który, który, który w ogóle mnie zdziwił że wyobraźcie sobie, że tam gracie, wygrywacie tam powiedzmy 3-0, tam 3-1, tam 2-0 i jakieś takie rzeczy i w pewnym momencie macie komunikat. O, no, widzimy, że twój skill jest dosyć wysoki, czy chcesz e, zagrać e, na wyższym poziomie no i w porządku no, no i to było coś takiego, coś fajnego jeżeli na przykład było tam słabo ci szło, no to tam było dobra, czy chcesz zmniejszyć poziom trudności, no bo jesteś chujowy nie i w paru grach też takich fabularnych widziałem coś takiego że jeżeli na przykład, nie, w Call of Duty na pewno tak było, że pamiętam na najwyższym poziomie, no to tam się powiedzmy zacząłem w jakimś miejscu tam z 10-20 razy go powtarzałem i w pewnym momencie gra mi zasugerowała czy nie chcę niżej, nie, a ja mówię że nie kurwa, bo nie będę miał platyny i musiałem się przemęczyć. I wiem, że właśnie czasami mm, próbuję to tam ułatwić w jakiś tam sposób. No i, i to, co jeszcze ty Wojtko mówiłeś, że, że, że powinny być tam te poziomy trudności i tak dalej. Tylko, że ja, ja też mam wrażenie i może wy też macie wrażenie, że w bardzo dużej ilości grach te odbiory gier na różnych poziomach trudności są zupełnie inne i inaczej się zupełnie bawimy na tych poziomach trudności też więc poziom trudności wpływa na, na to jak ta gra nam może się podobać wiadomo, że jeżeli przejdziemy Twojego Wojtku Diuseksa na najniższym poziomie trudności to chyba nie mamy żadnej satysfakcji ale jeżeli na najwyższym będzie nam wszystko fajnie szło to by było w porządku Zacząłeś Wojtku Diusexa od najwyższego poziomu trudności, czy zagrałeś najpierw na łatwiejszym poziomie? Wiesz co, ja prawie wszystkie gry gram na najwyższym poziomie trudności, Oho. ale nie dlatego, że chodzi o to, że ja zaczynam zazwyczaj od tego najwyższego poziomu trudności. Czasami rzeczywiście są takie gry, gdzie, gdzie męczyć się nie ma sensu i to są zazwyczaj albo strategie i ze względu na to, że w tym momencie tak naprawdę włączamy cheaty komputerowi bo. Też ten, mi się tak wydaje. W no Hirosach tak, to jest w ogóle masakra, nie? W, Tak, tak. Hirosy albo Cywilizacja, nie? To są takie tytuły, gdzie, zresztą w Cywilizacji to jest wprost napisane, że w tym momencie komputer po prostu dostaje besty i, i tyle, nie? No. I to, no to wtedy nie, no to wtedy, wtedy nie gram, nie? Na tym najwyższym poziomie trudności. Tak samo jak, na przykład, takie gry jak Pillars of Eternity albo, albo, albo tego typu produkcje jakieś RPG. Divinity, coś tam. Gdzie, no. gdzie, w Divinity ja nie pamiętam, jaki tam jest poziom, coś czy tam są w ogóle jakieś poziomy, nie, może są. Natomiast chodzi o to, że tam często jest tak, że rzeczywiście ten poziom to nosi też do takich totalnych chwilów, którzy tam już naprawdę tysiąc razy do jednej walki potrafią podejść, no to no to, to w takich grach to rzeczywiście często nie gram, bo te najwyższe poziomy w tych grach to są po prostu często oszustwa, nie? Ale jeżeli to są jakieś fps -y, albo jakieś takie normalne rpg albo jakieś takie gry, gdzie, gdzie, nie wiem, gdzie rzeczywiście ten wysoki poziom trudności po prostu polega tylko na tym, że jest po prostu trudniej, a nie, że komputer oszukuje, to wtedy, to wtedy raczej od razu zaczynam od tego hard hardkorowego trybu. Tak, tak jakoś po prostu się przyzwyczaiłem do tego i jest spokojnie. Ja, ja na przykład nie wyobrażam sobie, znaczy nie wyobrażam sobie, parę razy odpaliłem, ale, ale nie, nie wyobrażam sobie może nie odpalić, ale grać w dłuższej perspektywie na przykład w bijatyki na najwyższym poziomie. Ja widziałem co tam się dzieje na przykład w jakimś tam mortalu no to dla mnie jest masakra i ja nie wiem, jakim trzeba być koksem, żeby coś takiego ogarnąć. Wiesz Czy... co, no ja przeszedłem Mortal na najwyższym, ale nie przeszedłem nigdy tego, no, Shaokana. No tak, ale... ale... Shaokan da... mi zawsze spuszczał. <laughs> Aha, no tak, ale, ale ty mówisz o jedynce? O jedynce? W sensie tej z 90. tam. No bo masz szałkan, coś? a szałkan jest w najnowszej, dobra, okej. Okay. Nie, bo ty masz wsada, wsada i strzałki, więc u ciebie jest trochę łatwiej. Nie, nie? no co ty, co ty, co? Ty, co? co? Dobrze, tego, że... No przecież tego słowa. O kurde, czy ja powiem ci, że sobie nie wyobrażam, ale żeby grać to na klawiaturze. Ale są ludzie, tak którzy Ja grałem, grałem w mortale na klawiaturze, oczywiście ja w Trilodzie, w, w, w Trilodzie na... pamiętam doskonale grałem na klawiaturze. No tak, oczywiście ja też, nie? We wszystkie to pierwsze mortale to tak grałem, tylko że no to już dzisiaj to chyba była katorga, nie? No cóż, chyba będziemy pomału kończyć. Jeszcze w ogóle chciałem powiedzieć o, o, o właśnie, właśnie związanego z poziomem trudności. Jak to w ogóle jest fajnie przedstawione w grach, w tych rogach wszystkich, rogalikach, jak, jak ja na to mówię. Na przykład Isaac. Blind of the Isaac, coś tam. Już nie pamiętam, jak to się nazywało. Świetna gra. Czekajcie, e, zobaczę dokładnie, jak to się, jak to się mówi. E, blind blind Isaac. E, off Isaac. Blinding e, of Isaac. E, słuchajcie, to jest świetna gra. Ona była za darmo w pusie. Rafa, może grałeś w to? Grało się e, e, takim małym dzieciakiem, swoim Bobasem, którego po prostu matka nie kocha, no i po prostu chodzi się po świecie i zbiera się jakieś różne dodatkowe strzały, kombosy, skile i tak dalej i w ogóle i, i, i chodzi się po różnych komnatach, które są generowane losowo i się tam zabija i, i, i dochodzi do sytuacji, w której mamy tam jednego bossa, drugiego, trzeciego i na końcu gramy z matką. No i tam oczywiście po drodze można 300 razy umrzeć i gra się od nowa z jakimiś tam dodatkowymi rzeczami. No i to jest właśnie taki nowy trend, w którym w którym po prostu giniemy, ale przez to, że giniemy, no to jesteśmy dohoksowani w kolejnych, w kolejnych grach. I, i to, też, to też wydaje mi się, że to też jest takie już bardziej e, pro I, i to jest stosunkowo ciężkie. Nie, nie, nie jest dla każdego. to może Izaaki jest, ale, ale dużo rzeczy jak na przykład spe, Spelanki, od tego tytułu się parę razy odbiłem, naprawdę. E, czy b, Rock Rogue Knight czy Rogue Knight I, myślę, I think, może eee, wiem, że to, jest, to jest pewnego rodzaju nowy trend, bardzo fajny, w którym po prostu e, nasza śmierć powoduje to, że jesteśmy bardziej e, dokoksowani zupełnie odwrotnie jak e, w Dark Soulsach i Demon Soulsach no, słuchajcie, no, no ogólnie co mogę powiedzieć, że, że, że temat dosyć fajny, ciekawy można, można jeszcze mówić, co, co nas w grach irytuje ja mogę powiedzieć, że może coraz droższe ich ceny, również na PC-cie. to też jest dosyć słabe no i zobaczymy, co tam będzie się dalej działo w tych poziomach trudności idziemy bardziej w Battle Royale i w tego typu rzeczy, w ogóle no, no tak, tak, tak no Dobra, więc słuchajcie, będziemy kończyć nasz 114 odcinek w sumie, więc standardowo wchodźcie na nasz Facebook, na naszego Facebooka, patrzcie co tam jest, tam wrzucamy na pewno odcinki, wchodźcie też na bezimienny.pl, tam odcinki są standardowo wypuszczane poza tym jesteśmy na YouTubie możecie to znaleźć, jesteśmy na Google+, jesteśmy na Facebooku, już mówiłem wchodźcie do Wojtka na stronę na nerdomancer.pl Wojtek cały czas w pocie czoła, codziennie wrzuca tam no, najnowsze teksty, najnowszą publicystykę mm -hmm, w związku mm -hmm. z tym e... tak średnio dwa razy w tygodniu na razie. nie no nie gadaj, no, no tak dobrze no, chciałem Cię zareklamować no, no ja Wojtek, wiem, bo... ale no, co będę oszukiwał teraz jest yy, ciężko, ale będzie dobrze Okej. Okay. Może przez te powodzie. To jest, cięż jest ciężko. Przez, przez nadmiar pracy. E, Okej, okay. więc słuchajcie, no, to, no to, do, to na razie nie wchodźcie do Wojtka, no bo na razie nie ma Nie, no, <laughs> no dobra, e, więc Nerdomaster. Dobra, P. Ja powiem tak, zapraszam na Nerdomaster.pl no chociażby dlatego, że to jest miejsce, w którym każdy może publikować. Także jeżeli o, ktoś chciałby ta. sobie się gdzieś jakoś mm, tekstualnie zdać, to zapraszam do nas tak uzewnętrznić e, growo i nie tylko w sumie. E, tak, więc e, tam wchodźcie no i standardowa, słuchajcie najlepszego radia jakie jest czyli Black Widow Radio e, tam oczywiście też jesteśmy. E, no i słuchajcie, 114 odcinek e, dobiega końca. Ja mam takie pytanie na, na sam koniec do Was, ale, ale ten, ale odpowiadacie krótko, no bo, no bo to już kończymy, ja muszę to montować i tak dalej, nie chcę nic wycinać. Wojtku, czy Twoim zdaniem gry są dłuższe teraz, czy były dłuższe 15 lat temu? To jest pytanie troszkę bez sensu, dlatego że... No, Godzinowo. Kiedyś, kiedyś po prostu gry były inne. I na przykład były gry, które z założenia były tak trudne, że ciężko było przejść. Na przykład Crash Kill and Destroy. RTS, który po prostu, no, miażdżył, nie? okej. Okay. Na przykład. I mogłeś poświecić 200 godzin, a nigdy go nie przejść, nie? Ale tak, chci chciałem taki, taki overall. Jak, jak, to ja, taki ja ci overall, overall. Powiem, tak zależy od gatunku. O, ja pierdolę, no tak. No ja, ja, ja no albo w lewo, albo w prawo, wy się wpierdalacie środku i chuj. No, i tak. no dobra. Białe jest białe, czarne jest czarne, no. Nie ma kurwa szarego. Dobra, nieważne. No, więc słuchajcie, drodzy użytkownicy, słuchacze, boże, słuchacze. Użytkownicy. Słuchacze, tak, kończymy 114 odcinek było nam bardzo miło. Życzymy Wam mi danego wieczoru, weekendu i słyszymy się za dwa tygodnie ja byłem za pierwszym mikrofonem czyli Christian Kender ze mną w studiu był Rafał Radomieński. dzięki wszystkim i by z nami Wojtek Kocjan byłem to prawda, trzymajcie się I, no i my słyszymy się znowu powiem to tak za dwa tygodnie więc do usłyszenia drodzy słuchacze trzymajcie się grajcie, cześć